Akceptycyny podcast sportowy. To 29 odcinek. jednego podcastu sportowego. A ogłaszam, jednak dla Świnek. Ogłaszam za otwarty. Ogłaszam za otwarty. No. <śmiech> I. Przemi wobec. Chciałem powiedzieć, że rok temu o tej porze zrobiłem niespodziankę kolegom redaktorom i wyciągnąłem flaszkę szampana. No teraz nie zrobiłeś. A teraz nie zrobiłem, bo zapomniałem. No właśnie, się człowiek mówi. się śpieszy. Do trzech tak, śpieszy pędzi, się. Pędzi, pędzi. Pędzi, porzucił, porzucił Arkadię. Właśnie, nie będę mówił, że niektórzy redaktorzy zapomnieli o tym, że będą podcast nagrywać się na zakupy udali do Arkadii. Nie miało nic wspólnego z zakupami. Konsumpcyjny tryb Trzecia życia, rocznica zbierana. podcasta. A tu proszę takie... Tak. Stół fopa. No właśnie, brak tortu. No. No, nadrobimy to jakoś. No, jak już byłeś w tej Arkadii, to... Ja bym na twoim miejscu Mogłeś nie narzekał. Ten, ten Johnny Walker dobry jest? Całkiem niezły. No. A propos nie picia alkoholu podczas Właśnie. podcastu. To to jest tak, zakaz, to ja stoję... Jak tak zerknę na stół, to... No ja piję herbatę. Ciepławy. Ja, ja, ja, piłem, ja piłem sok i mi się skończył. I ręce ci się trzęsą. To masz za, za plecami lotówkę. No, Mamy trzecie urodziny. Tak, tak, trzecia... O, przepraszam, dzwoni mi telefon. Ty w ogóle wyjdź sąd. Spóźnia się. Telefon mu dzwoni. Nie, to tylko SMS to Zaraz ja chociaż przeczytaj Panie redaktorze, pan wyłączy ten No, przeczytaj. no albo, przeczytaj Albo przeczytałeś publicznie no, no, SMS-a To już go publicznie musisz odczytać. Ja z nim dopiero wróciłam Daj znać wychodząc do Przemka To wyjdziemy ci na spotkanie Cina? Cina? On no ja tak. no, no, no, to już jest cina. Bardzo romantyczny Prawda? No dobrze O psie, który jeździł koleją On, Co to? Jednym z najlepszych napastników Jak pisałem na forum i zapomniałem tylko dodać, że jeszcze potrafisz świetnie trzymać piłkę. Kto? Skrót. A, A nie czytałeś komentarzy dzisiaj o propos no, zwolnienia no, nie, trenera dzisiejszych, Bosa. Dzisiejszych nie, nie, nie dzisiejszych czyta. Nie, ja czytam bo, na bieżąco, tylko dzisiaj nie zgrużyłem. Ja, bo ja, no, bo ja, wczoraj w, ja wczoraj w 39 minucie meczu Polonii przewidziałem zwolnienie trenera Bosa. Ja mam... To chyba naj, najszybciej zwolniony. Znaczy jeśli chodzi o ilość meczów, to chyba naj, najkrótszy. Pięć. Bo on długo miał. To czasowo najszybciej w Polonii. Czasowo długo, bo, bo miał, no, bo Zim, miał zimę. przerwę. A miał nie w ogóle chyba najszybciej. Bo... No pięć meczów. nie, to... Bo chyba żaden trener pięć. Ale meczu. Kaczmarka za to drugi raz zwolnili. <śmiech> <śmiech> teraz może być jakieś mistrzostwo. Osta, A słyszałem osób. teraz, że, że, że oprócz tego, że Piotr Stokowiec ma być trenerem, to wiecie, kto ma być jego asystentem? Ja. Nie. Nie A to za, to za trzy lata trajka. mniej więcej, bo już się skończą wszyscy trenerzy. Bo ja się z Piotr... Mam, wtedy mamy bo ja, szansę. Bo ja w komentarzach napisałem, ja się z Piotrkiem znam. Myśmy w piłkę razem grali no. dawno, dawno temu w Kielcach, ale to tak grał niewiele lepiej ode mnie. <głos> <głos> to dramat. Nie no, jakoś tam sobie radził No i dramatycznie grał w piłkę Dramat... Ale serce miał nie, może, może techniki nie miał no. Ale, nie, nie, ale nie. potrafił zatrzymać przeciwnika No on u wdowczyka by się dobrze sprawdził ta, ta. Piłka, ta, piłka, może, piłka przejść, może przejść, zawodnik, zawodnik nigdy To kto tym no. asystentem? Może wrócę do, do Radek klub. Majdan nie, no, ale Wie, Radek słuchasz. Majdan jest trener, trener, trenerzem bramkarzy tak? nie, nie. no, no, pasząc no tak, na to jak no i... został przygotowany y, y, Przyrowski no Przyrowski akurat dobrze no, no mecz życia zagrał no w ogóle, jako jedyny chyba jakoś tam gra. Jako jedyny gra w piłkę. No, nie znaczy, on w piłkę, on gra bardziej w ten. W rękę. W rękę, tak. W no, rękę? Tak, uważacie, że to dobry pomysł, Radek Majdan. Trafiony. No, a stokowic ja jako uważam, pierwszy, czy trener? jako Tylko asystent. No. asystent stokowca. No, czy powiem, że przy, przy wyborze stokowca na pierwszego trenera, to już wiesz, każdy to już, asystent. Asystenci, czy tam się... całego... cały staw już nie ma znaczenia. Ja to, ja, ja to stwierdziłem, że Radek ma po prostu dowyglądać. Nie no, doskonale. No, to... Nie no, nie no, ja... Ja tam słyszałem, Piotr że... Stokowiec może nie ma takiej bardzo przyjaznej twarzy. Ale... Na hmm. pewno nie taki nie może mieć bohater pozytywny. A Rudy tutaj Radek, Majdek. Radek Majdek. Radek, Radek Majdek. Radek, ma Radek Majdek po prostu jak złoto. Piękny, pięknie wyglądający, młodzieniec, dobrze ogolony. Radek Majdek. Dobrze, Radek, proszę. Mogę Radku, się trochę nie no, bo A... ja słyszałem o tym, że mam po prostu na Przyrowskiego wpływ magiczny. Że... Kto? Radek Majdek? Tak, dokładnie, że tutaj kilka treningów... Z no, najlepiej ubranym bramkarzem, byłym bramkarzem. W no i czy najlepiej ubranym, jak ktoś we wrześniu w białych kozakach pomyka, to ja nie wiem, czy jest dobrze ubrany. Nie, no ja pamiętam, bo go kilka razy widzieliśmy przecież na różnych meczach reprezentacji. Wojtek Szczęsny też, też na ten temat napisał. Na później widzieliśmy go kilka razy, no to za każdym razem ma po prostu y, taką kreację, że. On jest najdziwniej ubrany. To, to jest znaczy, w bramce to wiadomo, no, dziwne się stroje też ma. Generalnie Jakby tak wyseparować bramkarza, to wszyscy wyglądają głupio. Co zrobić? Wyseparować. Hmm. No tak wyjąć go z tego i wy, wy. No tak mi przyszło do głowy, wczoraj po bieganiu poszedłem na cmentarz e, w, w, w Leginsach. Że tak powiem, w, w slangu graficznym to się nazywa szparowanie. No to się wysparowałem od no cmentarzu i muszę powiedzieć, nie zapomnę, jakiś kolega przyszedł na jakieś spotkanie towarzyskie, taki strasznie ponury i smutny, to było w grudniu, w połowie grudnia. Który? Taki kolega, nie znasz go i ja mówię, co ty tak jesteś ponury, mówię, ja mam przerąbane w robacie po prostu głupota, bo po prostu szef działu wie, że nic się już nie dzieje przed świętami, więc wymyśla nam pracę, mówię i co? Dzisiaj cały dzień szparowałem Karsnallę. No, brzmi jak tytuł niemieckiego pornosa. Tak, to prawda. Byś O Nie, nie, nie musiałem. No, no, ale powiem wam, że widok ludzi o godzinie 10 rano w niedzielę którzy widzą człowieka w leginsach na cmentarzu, bezcenny. Zapewne. Pijanego znaczy dotyczącego do, do, się... Dorosłego, dorosłego mężczyzny, tak że, że tak powiem, gdyby... A, ja jakaś... tak sobie nie sklepie. Że co, że dorosłego? Tak, tak. Słuchajcie, ale... Nie widziałeś mnie w leginsach. Wyglądasz Odbiegli... droślej. Wiem, tak. Wiem, odbiegliśmy. No i co będzie z tą Polonią? No co będzie? To, co? Nic nic nie nie będzie. Za pięć meczów stokowca wyrzucą. Prawdopodobnie. Nie, co ty ja to za <laughs> znaczy, jak się nie, no nic, nie będzie, no nic nie będzie. Ja sobie Ale zrobiłem sobie... taki przegląd od 2000, bodajże, drugiego czy trzeciego roku, i tam nic się nie zmienia. Zawsze tak jest. Nowy hmm. trener, właściciel, który mówi, że już ma dość. Jak się nazywa się ja to w ciągu ostatnich W który... ciągu ostatnich trzech lat Polonia miała więcej trenerów niż reprezentacja Niemiec w swojej historii. No, tak po... na oko. Może, może tak być. To jest... To jest możliwe. Bo oni tam, akurat Niemcy nie, nie lubią często sobie trenerów zmieniać prezentacji I tam, nie wiem, oni chyba w dziesiątce się mieszczą. Chyba, chyba, cały, chyba, chyba cały jedenasty. Czas. Lew jest chyba jedenasty. No, no. no, ja słyszałem o, ja o plotkach dotyczących dwóch czołowych trenerów światowych, takich, że Tutaj może już nadchodzić ich kres w ich zespołach, mianowicie, ale to pewnie jeszcze opowiemy o Węgerze. O Boss, tak? Nie, tak. O Węgerze i o tym, że generalnie też Ferguson powoli, powoli być może kończy swoją... I, Ferguson do... I, przejdzie, i przejdzie do Polonii. Fergu... Fergu... Na Ferguson... Ferguson to powoli kończy karierę od, od 10 lat. Od 10 lat. Od 10 lat tak. Już namaszczony został O'Neill na jego miejsce, Mourinho i... No i pewnie jeszcze paru jeszcze zdąży skończyć karierę, zanim, zanim zajmuje się ale, ale Wenger, no bo Ferguson to rozumiem jakby sam, Dlaczego Węgier? Tym, kiedy odejdzie, bo nie sądzę, bo żeby Weng ktokolwiek Węgier pięknie przegrał sezon w miesiąc, nie no, jak a zwykle. Ten, ten nie polega na tym tylko, że podobno m, wszyscy są zmęczeni w Anglii, tym, że Węgier, bo to jest chyba jego szósty sezon. Czy o, o, chyba szesnasty, będzie raczej. Znaczy bez, bez pucharu to jest szósty, no, siódmy. No, szósty. A sezon, sezon, sezon. A nie pracy. Nie, no, no siódmy nie, bez bez, tak. bez okay, pucharu. Okay. No. I w tym momencie, w tym nie ma momencie, Jak to, wejść komuś pół słowa. Z jednej strony, z jednej strony Arsenal nie byłby tym Arsenalem, gdyby nie Węgier, to na pewno. Ale z drugiej strony, oni są zmęczeni, że czas na siłę stosuje tą swoją słynną taktykę grania młodym zawodnikami. On jest jak, on, Arsenal jest jak polska reprezentacja, nieustająco w budowie. No dokładnie. I, no, ale ja to bym na przykład chciał, żeby polska reprezentacja była tak w budowie, jak jest Arsenal. No wiesz, no ale A wszyscy czy... podobno go błagali przed sezonem, żeby na przykład kupił bramkarza i, i no e, Ale bramkarza akurat pieniądze. W, wychował. No ale widzisz, właśnie całym tym polega problem no i że ostatnio to słyszałem, to... się nieźle no, ale Anglicy nie są zadowoleni. No, Anglicy... z, z tego, że Szczęsny ten... się połamał? Nie, że że Almunia tak dobrze broni w nie. ostatnich dwóch meczach? Że mają bramkarzy którzy czasami grają, czasami nie grają, nie, nie mają doświadczenia. Niektórzy hmm. uważają, że gdyby tam byli w bramce zawodnicy, jest doświadczeniem, na których Arsenal stać jako jeden z, no, z najważniejszych. Almunia to akurat pochodzi. doświadczenia mu nie można znaczy, odmówić. No. Ale gra nierówno, prawda? Ja pamiętam, że parę lat temu Almunie to chcieli naturalizować i go do reprezentacji Anglii okay, braci. Dwa lata więc... temu. Problemem Arsenalu nie są bramkarze. Problemem Arsenalu jest to, że Arsenal pięknie zaczyna przegrywać w marcu. Wszystkie, co roku, od siedmiu no lat, wszystkie że puchary. Mają bardzo za złe Fabregasowi postawę w ostatnim meczu. To znaczy, że nie ciągną zespołu do przodu. No trudno, żeby się... ciągnął, jak od 10 minuty grał z kontuzją. Bo... No dobrze, no ale nie mówmy, Chodziło... że, że już przegrali wszystkie puchary, bo mają... Tylko Falczą trzy punkty mis. straty do United. Tylko, że dać tak. mniej. Dobrze, ale będą Oni od no. siedmiu lat tak mają, że zostają na tylko, wiesz, no Mimo wszystko to nie mówmy, że Dobrze. przegrali już Puchary wszystkie. Nie, bo, przepraszam bo, bo przepraszam cię serdecznie. Czas... Po, po zwycięstwie United nad Barceloną 2 do 1, trzy tygodnie temu słyszałem peany na temat Arsenalu, jaka to jest doskonała drużyna, która pokonała najlepszą drużynę świata. Nie pamiętając, wszyscy nie pamiętali o tym, że 2-1 u siebie to jest żaden wynik, żaden, co pokazał ten mecz rewanżowy zresztą dobitnie. I do tego, jak się tak odpada, wystawiając kontuzjowanych piłkarzy, Walcott nie mógł zagrać, nie zagrał, Van Persie wszedł w kontuzjowany, Fabregas pierwszy mecz po kontuzji, urwał się od razu. Fermalen nie gra, Juru połamał się w następnym meczu, Rzucając wszystko na szale w jednym spotkaniu Przegrywa się w ciągu Trzech tygodni Od tych trzech tygodni Przegrali z Birmingham W finał Przegrali z Barceloną dwóch mecz Przegrali z Manchesterem United puchar Anglii Zostaje im liga Bez pięciu, sześciu podstawowych piłkarzy Masakra nie, no ja nie mówię, że to nie jest masakra, tylko chodzi mi o to, że no, ja, ja, ja, ja, ja, ja, by, ja, ja Ja bym Trzecim. sobie naprawdę życzył, tak. żeby tak polska reprezentacja była budowana. No. Co by nie mówić o Węgrzech, okej. Okay, no, no, czy chciałby, chciałbyś w kluczowym momencie zobaczyć polską reprezentację bez 6-7 podstawowych piłkarzy? No dobrze, no dobrze. Tak, no nie tak zdobywa pucharów. Okej, okej, okej. Sprawa jest jasna. Tylko jak weźmiemy na przykład pod uwagę Ligę Hiszpańską, kto to tam zdobywa puchary? Jak to? No, Barcelona, Sevilla, Real. No to co może robić na przykład inni trenerzy? To też nie jest do końca tak, no, zwalniać, ja uważam, że to jest na wyrost absolutny tylko, zwalniać Węgera. Tylko, że panie Erneście, według poczucia i kibiców Arsenalu i większości dziennikarzy w Anglii, w Anglii Arsenal znajduje się w grupie tych zespołów, które powinny zdobywać puchary jakoś no tak, dziwnym proszę... trafem nigdy im się nie udaje. No dobrze, Trzeba no, ale też to pamiętać też nie jest o tym... tak, że, że, że, że z Arsenalu odchodzą piłkarze dlatego, że ich węgier chce koniecznie sprzedawać, czy dlatego na przykład, że klub znaczy odchodzą znaczy, piłkarze z Arsenalu, bo nie mogą niczego wygrać. Henry odszedł z Arsenalu, bo, nie, bo Arsenal nie wygrywał. Fabregas odejdzie z Arsenalu, bo Arsenal nie wygrywał. A Debajor odszedł, no, to, że pamiętać, bo niczego nie wygrywał? Trzeba pamiętać no. też o tym, gdzie był Arsenal, zanim tam Węgier przyszedł. Tak? Nie, no oczywiście. Bo ja też nie pamiętam zbyt wielu sukcesów tak? Arsenalu, zanim no, Węgier no, Był boring, przejął, boring tak? Arsenal, natomiast ta, no, ta, ten sposób prowadzenia drużyny w pewnym momencie... Znaczy, to jest tak, Arsenal że... znalazł, znaczy Węgier znalazł doskonały klucz na zbudowanie wyjątkowego, bardzo fajnego zespołu. Model na prowadzenie tego zespołu. Problem polega na tym, że, że wszyscy już uważają, że ten model się wyczerpał, bo jakby nie może uczynić no Nie wszyscy, ja tak nie uważam. Nie może uczynić tego. No nie, bo jesteś tego, kibicem, znalazł, Nie może uczynić gdybyś, tego ostatniego kroku. Gdybyś 7 lat czekał na jakiekolwiek trofeum w Gablocie, to też byś miał, to, to by cię szlak Proszę, trochę, czy jestem kibicem Polonii białego. No ale, ale to zawsze możesz zdobyć Puchar Polonii Białego. No Arsenal będąc, nawet swoich trofeów domowych nie jest w reprezentacji Polski, jesteśmy przyzwyczajeni do dłuższego oczekiwania na trofea. Tak, także, także. Ale Arsenal w sezonie gra o 4 do 5 pucharów tak? i co roku jest blisko i o ile ten boring, boring Arsenal z lat 90 czy 80 walczył o nic, to teraz ten boring, boring Arsenal polega na tym, że do marca walczą o wszystko, a od marca nadal walczą o nic. To, to wygrał, I... tam Arsenal wygrał. No, czasami im się zdarzało. coś. tam, no coś wie, tak? tam Ten coś... Słynny, słynny mecz, który kończy książkę i film e, Pitch Fever. Tak, no tak, tak. Fever no tak, Pitch. Tak, no. Tak. no tak, no to no tak, no no ten wtedy piłkarz, zaczą... Ten piłkarz coś nazywał chyba Michael Thomas, to, to nigdy nic w życiu nie zrobił poza strzeleniem gola Arsenalowi w 90. minucie, no tak, który zadecydował Wtedy zaczął się taki Arsenal, do którego wszyscy kibice wzdychają tak naprawdę. Nawet kibice Arsenalu, ci, którzy teraz kibicują. tam Wam wiadomość czyli, w, czyli... w ostatniej chwili, przepraszam. To hmm. Mianowicie dziennik Bild podaje, że testy na testy do Arsenalu jedzie uwaga. Jens, Jens Leman. Leman. <laughs> no tak, no, bo to oni muszą ratować za... się bramkarzem. No. Nie no, muszą mieć, no, muszą mieć bramkarza, drugiego no. bramkarza, oni nie mają w tej no, chwili no, żadnego nie nie bramkarza. Mają bramka, no. A Jens, Jens także to tak, jest ja rozumiem, rozumiem, co teraz robi. Nie no wiem, właśnie to, oprócz, tego, oprócz latania helikopterem i sikania za reklamami. No, nie no. Mówię o tym Arsenalu w takim Arsenalu Wrighta, arsenalu. Martina Kiona. Tak. No o tym Arsenalu. Adamsa, no tak. Potem to, tak, którego Adamsa, Lundberga, To nie Adamsa. To niego, tak. To, to niego Adamsa, tak. Lunberga, no i później wiadomo Overmarsa, no to był taki Arsenal, który się chciał oglądać, tak? I on wygrywał, jednak coś tam zdobył. Znaczy ten obecny Arsenal też chwilami gra takie mecze, że to się miło ogląda, no. I... No, jakoś, no, ch no, ch no, no, chyba, że wychodzi że... w meczu przeciwko Manchesterowi, który gra siedmioma no, obrońcami. Nie, no, ja tak mówię, tak że są takie mecze, 0, no, nie, ten no, no, ten no, no ale nie... to wiesz, no, taktyka, taktyka była po prostu przemyślana mocno przez Fergusona. No, no ale Ale przez na... Wengera chyba a, nie ma taktyka. A taktyka na mecz z Barceloną. Wytłumacz mi taktykę Węgera na mecz z Barceloną. Taktyka z Barceloną, jak widać na mecze, wygląda tylko jedną. Pokazał ją Murinio w zeszłym roku. W no tym tak, momencie ale... tylko i wyłącznie nie. tak można grać przeciwko Barcelonie. Manzano wczoraj pokazał, że z Barceloną można zagrać normalny mecz i można go zremisować jeden do jednego. No fakt, że u siebie Sewilla grała. Fakt, że sędzia zrobił popis. No ale o sędziowaniu nie będziemy rozmawiać, bo to w ogóle nie ma sensu. Bo znaczy, to... ja myślę, że no wczorajszego bądźmy, meczu nie widziałem, myśli, ale myśli, do, tej pory, jak meczu, me, me, me, do tej pory jak widziałem mecze Barcelony, no to z tego tego wszystkiego, co widziałem w tym sezonie w meczu Barcelony, taktyka jest jedna. Taką, tak. którą obrał Mourinho. Dobrze, ale, ale, ale nawet Mourinho... Na, no, no, Tylko, że tak. miał wtedy absolutnie genialny Dobrze. zespół do wykonywania Dobrze. tego typu zadań. No. Oczywiście i trzeba, trzeba oceniać potencjał swojego zespołu. To, co zrobił Inter w meczu z Barceloną, wtedy, kiedy wrzutka eto ze skrzydła z obrony została zaliczona jako strzał w światło bramki, to był jedyny strzał, tak? Teraz Arsenal nawet nie wykonał czegoś takiego. Arsenal prostu... Ale gola strzelił. No strzelił gola, tak. Ale przez 90 minut nawet nie oddali niecelnego strzału no tak, w stronę no to, bramki. Nie, to... to jest w ogóle dramat. To, to, to, to nie jest porażka. To jak nawet posiedzisz na forach kibiców Arsenalu Londyn i poczytasz ocenę, jak kibice to oceniają, to jest dramat. Yy, drużyna, która słynie z tego, no, ale że co, trzyma ale uważasz, co, uważasz, uważasz, że Arsenal powinien wyjść i zagrać otwarty futbol? Nie, uważam, że Arsenal powinien znaczy, zagrać ja konsekwentnie. Ja uważam, że Arsenal powinien mieć jakiś pomysł na mecz. Na, na mecz. a pomysłem, wiesz... Pomysł się... na mecz się sprawdzał do 70 minuty, czy tam do 60 minuty. Nie, nie, w ogóle sprowadzał. się nie sprawdzał. No jak się nie sprawdzał? No w ogóle się w żaden sposób nie sprawdzał. Nie było, no. Jeżeli, jeżeli Jaki na... był wynik? No, ale co, ale, co ale wynik? No, no zaraz, zaraz, moment, moment, a, a co jest istotne? Wynik hmm. i awans, no, no, jaki był wynik do ale, 60 -tej do A, a minutę, jak się męcz no. skończył? No, skończył się inaczej. I jakim no, wynikiem? No, no... No. Słuchajcie, panowie, no, no został... Nie, no, drużyna, jest, która, drużyna do, która... Do 60-tej którejś minuty, ja już nie pamiętam do której, taktyka się jak najbardziej sprawdzała. Drużyna, która nie ma obrońców, która nie umie bronić i słynie z trzymania piłki w środku pola i z rozgrywania jej, yy, nie trzyma piłki, Oddaje pole, siłą rzeczy biega i... dużo więcej niż przeciwnik i siłą rzeczy jest tak, że właśnie koło 60-70 minut umiera. puchnie, umiera I... i do widzenia. I koniec, jest po meczu, tak? Wiesz, opowiadanie o tym, że będziemy wierni swojej, swojej filozofii. No, no masakra. No, nie, no, no, tam, no to, to coś, ktoś to mówił coś się był meczem ale to, to już nie bierzemy, bierzemy to tego jest... poważnie. No, oczywiście, to nie ma znaczenia. No, Poza tym wydaje mi się, że należy znaczy, też czy, wspomnieć czy, czy... O, o, tych, o roli sędziego w tym meczu. Ona nie była wbrew pozorom taka, że wypaczył mecz dlatego, że wyrzucił Van Persiego, bo Van Persiego powinien wyrzucić w pierwszej połowie. No w ogóle w pierwszej połowie to nie tylko Van Persiego powinien wyrzucić. to znaczy, tak, no ten mecz znaczy, był w... bardzo źle sędziowany. Znaczy to... Ta, znaczy to jest kolejny tego typu mecz, bo Van Persi powinien wylecieć... W 35 minucie, ale kościelny w to też nie, nie, bierze, tak. to też nie bierze się z niczego, to bierze się właśnie z bezsilności zawodników, którzy no, zaczynają no. grać w sposób brutalny, dlatego że po prostu nie radzą sobie z przeciwnikiem. No nie, no, ale już po tym jak doszło do przepychanych, to brutalne fable były po obu stronach, to nie jest no, tak. Oczywiście. Podczas przepychanki i stroną agresywną był Abidal, a, a, a, a nie ten. Dobrze, Więc to, to, to, ale... to też to, to okay. weźmy pod uwagę. Znaczy, nie, ja nie mówię, bo to właśnie, bo sędzia poprzez to, że puszczał tego typu rzeczy... Pozwolił, Fatalne sędziowanie, oczywiście, że pozwolił tak. Pozwolił na to, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. No, i, ale jest, za uderzenie w twarz Van Persi powinien wylecieć z boiska, po, no, Ja to mam jest. wrażenie, że nie powinien wylecieć według mnie na pewno znaczy, za za, wydaje za, mi się, że... za tą akcję. Która nie, no, za, wydaje za, mi się, że sędzia popełnił dwa karygodne błędy. Pierwszym z... błędem było to, że nie wyrzucił Van Persiego w pierwszej połowie, a drugim było to, że, że wyrzucił że widocznie, go wtedy, kiedy go go przerwie to obejrzał i postanowił swój błąd naprawić. I to był drugi poważny błąd, bo na pewno go nie znaczy, powinien wyrzucić za to za co go wyrzucił. Ja też uważam, że to jest trochę tak, że gdyby znaczy, to był, że Van Persi to jest tak, bo nam że że teoretycznie dla sędziego to powinien być piłkarz tak, w żółtej koszulce z numerem 10, czy tam, jaki tam Van Tak, dla niego był Van Persie. No, Ale to jest Van Persie, no i niestety piłkarze robią sobie jakąś tam markę i ten, jak, znaczy... ten kto widział ten film Zabić sędziego, to wie, że no, okay. piłkarze ci znani są znani, sędziowie ich znają i, i, no, i Van Persie niestety... ma jakąś markę niedobrą tak, wśród sędziów. Tak. I tak jak mówię, gdyby to był inny piłkarz, podejrzewam by mu nie pokazał tej kartki Nawet znaczy, już pomijając tę sytuację z pierwszej połowy Znaczy Van Persie po pierwszej żółtej Podszedł do sędziego i powiedział What the fuck? I to było to, co było widać w kamerze To, co powiedział do niego dalej To tego już nie widzieliśmy tak? Natomiast ja jestem sobie w stanie wyobrazić Jak dokończył zdanie Sędzia czekał na pretekst I tyle ale no to, nie powinien, no to, to no, nie, nie powinien. Przecież można, na no można no zaraz, kartę, albo nie, nie, kartkę kartkę można nie, nie, też nie, nie, dać nie, nie, za to, co powiedział. tak? Jeśli obraził sędziego... Sędzia jeżeli... sędzie nie może czekać na pretekst piłkarza. No To jest z gruntu zły założyły. To dyskwalifikuje sędziego. Nie. Znaczy Mówisz tak jakbyś nigdy w piłkę nie grał. To jest tak, że jeżeli jesteś piłkarzem, to, że go nie wyrzucił wcześniej, to jest tylko ukłon w stronę Van Persiego. Tylko i wyłącznie. To, że Busaka go nie wyrzucił wcześniej, to jest naprawdę ukłon no to w jego wybał, stronę. Wy, wy, wybrał najbardziej kretyński owszem, pretekst. Owszem, wybrał owszem, zgadzam się. Kompromitujący to, to... jego samego tak owszem, naprawdę. Owszem, to no. był kretyński pretekst. To był kretyński pretekst, natomiast Co czekam. Tak go dyskwalifikuje. No, ale y, znaczy uważam, że pretekst oczywiście y, można było wyrzucić Van Persiego w każdym momencie tego meczu. On zasłużył na trzy żółte kartki, y, tak jak Kościelny zasłużył na cztery żółte kartki w tym meczu. I nikt by się nie czepiał sędziego, gdyby Arsenal wcześniej, tylko sędzia... nie. Gdyby robił to konsekwentnie. Tak, oczywiście. Sędzia chciał być litościwy nie wiadomo po co w ogóle. Nie, on w ogóle nie... Nie, nie wiem, czy to była akurat czy to jest kwestia litościwości czy, czy, czy, czy czegoś takiego. No, nie, nie mam pojęcia. On sobie po prostu nie poradził z tym meczem absolutnie. No. Ale to dziwne, Ale to bo akurat nie busaka, dobry busaka, sędzia no. jeszcze dwa lata temu powiedziałbym, że to jeden z najlepszych sędziów na świecie nie, nie, tak naprawdę. Znaczy ja nadal uważam, że to jest jeden z najlepszych Ale to sędziów. nie pierwszy raz, jak on gdzieś tam się wywalał. W... Nie, pierwszy, nie pierwszy mecz jego znaczy, tego typu. jedna no, głupia więc... decyzja w meczu wystarczy, żeby jakby, wiesz, no, sensie go dyskwalifikować, a, a jemu się zdarzało niestety parę takich dziwnych decyzji no. w ciągu ostatniego roku, mniej więcej. No. Natomiast... To, o czym powiedział Przemek, to, że mecz został wypaczony przez tam wyrzucenie Van Persiego, no, no, nie, nie, no. nie Nie został nie. wypaczony, nie, nie, nie, nic takiego. Nic takiego, nic znaczy, takiego Arsenal nic nie, nie mówi nie, tylko chodzi o to, nie było o to, że... w tym meczu, i to jest Arsenal, wiesz, to, tylko że To, wiesz, jakby, to jest wiesz, to, co, to jakby, jakby, jakby nie było znaczenia, czy on był, czy go nie było. Chodziło o to, że ta taktyka do do 70 minuty się sprawdzała jak najbardziej. Istnieje prawdopodobieństwo, to jest gdybanie. A tylko że nie lubię, gdy 90 czasami więcej. Przez 70 minut się ta taktyka sprawdzała. Ok. pokazał to, jak mówię, pokazał to Inter w zeszłym roku z Mourinho, że tak naprawdę obecnie, w tym momencie jest to jedyna taktyka na, na Barcelonę. Ja pamiętam, jak Real kiedyś grał tak absolutnie genialną piłkę, że wygrywał wszystko jeszcze z Zidanem i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy się zastanawiali, jak powstrzymać ten, ten Real. I ustawiali też tak mecz. I potem jedyną pierwszą drużyną, która go pokonała bodajże w półfinale, to był Milan, który zagrał genialnie, bo zagrał dość otwarty futbol, grając nieprawdopodobny pressing przez całe 90 minut na całym boisku. Tylko ja jestem, ja mówię, ok, to jest taktyka na, na dzisiejszą Barcelonę. Tylko kto ją tak zagra? No w tej chwili no nie. Po pierwsze właśnie trzeba być konsekwentnym. i Trzeba mieć piłkarzy, którzy nie będą no się No to jak ktoś ma lepszy tak? pomysł na Barcelonę, no to niech powie znaczy, jaki nie, jest nie, nie, znaczy... ten, co zagrał Arsenal. No. Znaczy ale panie trzeba mieć panu... wykonawców. Przypomnę... Trzeba mieć wykonawców. No ale to ład, w takim razie powiedz co miał zrobić Węger. Co miał zrobić? Mój? Znaczy jak, jak ja bym był, nie chcę się mądrzeć, bo nie jestem trenerem, ale jak ja bym był Węgerem, ustawiłbym drużynę <śmiech> trochę wyżej. Zagęściłbym środek nie, nie pola. Nie wystawiałbym chyba ludzi tuż po kontuzji. To bo, przede wszystkim, bo... Bo, bo wiadomo, że z Barceloną będzie trzeba dużo biegać, I było wiadomo, że oni wcześniej czy później spuchną. Zawęziłbym środek pola bardzo i pozwolił jednak drużynie kontratakować i oddawać strzały. Znaczy nie myślę, że nie zabronił kontratarkowania. na pewno nie zabronił. Ale nie dali rady po prostu. Kiedy cofną ją pod polekarne, to ci zawodnicy mają do pokonania wtedy 70-80 metrów. Ale jak zostawiasz znowu 30 metrów wolnego z tyłu, na długiej piłki na dochodzącej Nie mówię o 30 metrach. Ja mówię o tym, że należałoby bronić na 30. na 30 metrze od swojej bramki i zawęzić pole gry do połowy boiska. I tutaj grać efektywnie środkowymi pomocnikami i obrońcami, którzy tak naprawdę obrońcy Arsenalu to, to nie są klasyczni obrońcy, bo ani Juru, ani Klishi, to są, to są piłkarze, którzy grywali w pomocy wcześniej i oni by sobie świetnie poradzili biegając za ludźmi tak? natomiast oni trzymając linię, no to słabo to wygląda oni, oni, o ile w Liza Angielskiej jakoś sobie radzą, no to w meczu o punkty z drużyną, która gra szybko tak jak zagrał to Manchester, United ostatnio czy Barcelona, gubią się bardzo. Znaczy tak, że i, i tak i nie, bo pamiętaj, że wszystko fajnie, tylko że równie dobrze, gdyby Maszerano nie postanowił w ostatniej minucie zła złamać sobie nogi, interweniując, Owszem. to równie dobrze Arsenal mógł z tej kontry strzelić gola. I było I, po, po dwóch meczu. I, wtedy, i teraz ocena, ocena tak. taktyki Węgera byłaby całkiem inna. No to jest to, co powtarzają trenerzy i Ben Hacker o tym mówił i, i, i wielu trenerów o tym mówi, że w piłce nożnej czasami Decydują jest tak, że decyduje jakiś taki drobny niuans, dokładnie, i, i później ocena jest całkiem inna, no. Inter, no to... Inter równie dobrze też mógł gdzieś tam przypadkiem stracić gola w tym meczu w zeszłym roku. No stracić no, znaczy, no, straci jednego więcej, powiedzmy, tak. No, stracił tego gola Bojana, tak? Albo na przykład strzelił no, dwa przykład. gole ze spalonych, których sędzia nie, nie odgwizdał. nie I wiesz, i teraz mówimy o tym, że taktyka Mourinho świetna, genialna i zatrzymał. Nie, nie, nie, nie, nie, jedyna nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie zatrzymał świetne, świetne, Znaczy zatrzymał Barcelonę tak nie, a, a Wenger nie, zatrzymał A nie, nie, no przypadek gdzieś tam piłka o milimetr w prawo lub albo kopnięta, mogła odwrócić sytuację, że akurat Murinia by ten dwumecz przegrał, a Węgier by wygrał w tym roku. Więc no to, no. co mówię, jest tak, gdyby, gdyby natomiast gdyby uważam, sędzia, jeżeli już tego Van Persiego nie wyrzucił tak, w pierwszej połowie, co powinien zrobić i mimo wszystko by tego błędu dziwnie nie naprawiał, wyrzucając go w głupiej sytuacji, mogło się tak zdarzyć, to w tej ostatniej kąt, czy zamiast Betnera, mógł być tam Van Persie i, i Van Persie jest trochę szybszy <grym> na przykład, i, tak? Ale poje, Poza tym umie przyjąć piłkę, umie przyjąć piłkę i umie strzelić. <grym> no. No, to znaczy, a poje, a pojechałeś za... teraz tak, że... No, ja wiem, że to jest gdybanie już takie mocne, no, nie, no, ale, tak, no, ale... ale chodzi mi o to, że to jest drobna jedna je, ułamek, jedna nie, no, decyzja no, tak, sędziego, piłkarza, no te, z, z tego się składa futbol. Czy, czy, czy kępka trawy, tak? Może, i, może być tak niestety, że na przykład to co się wczoraj wydarzyło, czyli w meczu Barcelona-Sevilla, Sevilla-Barcelona, -Sevilla, znaczy Sevilla -Barcelona, y, gol y, nieuznany, prawidłowy dla Barcelony z rzutu wolnego może zaważyć o mistrzostwie kraju, tak? I, i może się okazać, że to nie Guardiola jest genialnym trenerem po sezonie, który no, po raz nie. trzeci wygrał sezon. No y wiesz, tak by, tak, tak, tak by można było powiedzieć w momencie, w którym Barcelona na przykład by się teraz zrównała punktami z Realem, albo na przykład by traciła teraz no, ale, ale te dwa punkty mecz. na koniec mogą o czymś świadczyć. No tak? ale to tak jest w każdym meczu. Y jasne, tylko czasami decyduje jeden durny gol. No, we wszystkim, no, tak? Na, na, na, w każdym rozgrywkach. Oczywiście. No, no, no, tak, tak, tak, no no spójrzmy to, na końcówkę polskiej ligi w zeszłym sezonie. No, no, jakieś no. kuriozalne gole, które Polonia strzela sama sobie, tak. e, później Wisła strzela sama sobie gola i w efekcie Lech zostaje mistrzem, <śmiech> tak, a, a gole naprawdę kuriozalne. Ale kto w ogóle ma szczęście do mistrzostwa? Ja tak, tak pomyślałem. Raz mu dyskwalifikują pół ligi, żeby <śmiech> to strzelić? A potem wszyscy strzelają sobie swojaki, żeby wyprowadzić ich na pierwsze miejsce oni A swoją drogą to te, teraz tak wygląda, że to nad czym wszyscy płakali, czyli, e, czyli Wisła złożona z samych obcokrajowców, okazuje się, że nie dość, że jest, najład... jest, jest najładniej same. grającą drużyną w lidze, to najskuteczniej. I... No w ogóle genialne transfery. Wisła transferowo znów pobiła. No ten Melikson, to ja nie wiem, czy lepszy to piłkarz. To jest piłkarz z innej planety, tak? Tak, tak. To jest facet to po prostu... utrafili, nie, wiarygodny, nie, nie wiarygodny, Ale no. to, to pokazuje, jednak tle... okazuje się, że w polskiej lidze można sprowadzić... Znaczy to jest chłopak, który... Znaczy, jest chłopak, który... Nie, on na tle dwóch drużyn, czyli pozostałych 20 ludzi na boisku. Wygląda naprawdę, jakby, zaję, jakby powinien go... biegać w Ajaxie Amsterdam albo, nie wiem, w FC Porto. Ja pewnie nie będzie długo biegał. No, znaczy no, pewnie zaraz będzie biegał w Ajaxie Amsterdam, a, no, ale, ale Wisła tak. będzie miała, podejrzewam, zysk, bo sprzedała no tak, jednak tak, trochę tak, drożej tak, niż go kupiła. Z, no. no ale świetnie został wypatrzony no, i to, tak, jest, tak. to jest naprawdę szacun. tak? E, no, jak się mają przy tym transfery pozostałej, pozostałej e, czołówki, no to, znaczy, no, ale to jest w, znaczy, ja w, w ja je, Tak, je, to Trochę, znaczy, trochę to... wyrasta ponad... Nie, to ten, dobry, punkt, ja jestem już poziom. trochę zmęczony, mówiąc o, o, o transferach w polskiej straklasie, bo to jest zawsze tak, że to jest co pół roku. Znaczy, to ja jestem... pół roku jest drama. bo przyjeżdża pełno no, za masy zawodników. I tak, jest... korze, w ty... Ja mam wrażenie, że od pewnego momentu, a szczególnie w tym okienku zimowym, w tej masie jednak trafiło się wreszcie paru naprawdę piłkarzy. Tak, może do... właśnie przez tą masę, bo do tej, po... Nie, bo do tej pory masa była nadal, się, tak? Może ma... się coś masa, masa pozostawała masą cały czas, tak? I z tej masy w tej chwili, jakbym miał z ciągu ostatnich paru lat wymienić. Wiesz, tą masę. Nie, no jest to, w, no, w ostatnim to... sezonie, jest kilku zawodników, którzy tak dokładnie, wypłynęli. No i, i Rudnes tak wypłynął i, i tak dalej. Także to nie są, nie są. Nie, no byli prace, w lechu, no. tak? Teraz lechu, okazuje się, że, że, że, tak? są, że są w, w Wiśle i ta Wisła pewnie zdobędzie mistrza. Pewnie zdobędzie. Ty bardziej jak Jelonia, no, trochę wstrzał, strzał w stopę straszny. No jakby. Znaczy... Pozbycie się Grosickiego, ściągnięcie Grzelaka, który, no ja nie wiem, to już wiadomo od początku jego kariery, że on jest ze szkła i że wcześniej czy później sobie zrobi krzywdę i no to jest ja, szkoda chłopaka, bo, bo to jest talent na pewno A do tego wielki. teraz konflikt między Frankowskim i Probierzem związany z reprezentacją zupełnie niepotrzebny nikomu, ani reprezentacji, ani Jagieloni, ani Frankowskiemu, ani Probierzowi, tak naprawdę wywołujący... Nie, no w ogóle... bez sensu, bez sensu. No, no, no, ja myślę, znaczy... że chodzi o coś innego, bo to... Bo to, to... Znaczy, wiesz, no Probierz i Frankowski tego, co tam wróble cierkały, nigdy się nie lubili za bardzo, no, nie no. przepadali za Krakowski sobą. Pragocki zawsze był charakterny, a prawie jeszcze, a prawie jeszcze bardziej. No, tak, no, tak. tak, tak więc, no, czy... więc wiadomo, że tam się jakoś tam ścinali, ale... Wiesz, Natomiast no dopóki, dopóki jakby tutaj gdzieś tam szło, tak? bo to zawsze jest tak, jak idzie, tak, wygrywa to się mecze, no tak, to, to, łatwo, to wszystkie tak, konflikty dobra, gdzieś tam odchodzą na bok. Jak nagle przestało iść, to podejrzewam wszystkie animozje, szatnia też, szatnia też zaczyna mieć pretensje jeden do drugiego, Natomiast... trener musi w to wkroczyć i... Czy znaczy uważam, że odejście Grosickiego to może być klucz do, do tego, że Jagiellonia zajmie, nie wiem, czwarte, piąte znaczy, miejsce w lidze. No ja nie przypuszczałem, że to będzie aż taki aż taki Tylko, że, że wiesz, tylko że, tylko, że Grosicki. No i im, im się atak się posypał. Zupełnie, Komplet, zupełnie. No kompletnie właśnie, im się posypał gra ja wiedziałem, że to będzie strata, ale nie przypuszczałem, że aż tak. Mhm. Oni tak byli, że po prostu przestali no, grać. Tylko, że pamiętajcie, że Grosicki nie był podstawowym może zawodnikiem. Może eee... im Tak, ale, ale oni grali, grali duetami, tak? Eee... No tak, tak, tak. Grosicki wchodził często z Albo grał e, Grosicki tam, nie wiem, z tym, jak on się nazywa ten. Co przyszedł z Anglii. E, z e, No Różnie to bywało, tak? E, wchodził frankowski z ławki, wchodził czasami Grosicki. To było tak, że on niby nie strzelali dużo goli, obaj, ale robili grę. Robili grę z przodu, a drużyna wykorzystywała to, co się, to, co się działo z przodu. No, no i... Słychać? Uuu, Świętowanie uuu, okazji, uuu, w okazji? Tak. Trzecie urodziny? urodziny. Redaktorowi Ernestowi Ręka <grymka, grymka> Nie pasy. zasłonił mi szklankę. <grymka> to jeszcze po musi sobie iść. Tak, także Jagiellonia, znaczy Wisła... To znowu trochę jest tak, że, że jakby... Że grają w piłkę wszyscy, a Wisła wygrywa. Znaczy właśnie, no obawiam, właśnie nie, to no będzie bo... jak bo, zawsze. Bo Legia w piłkę nie gra. No nie znaczy, gra. znaczy chodzi o to, że wszyscy postanowili w bardzo to ułatwić, bo Jagiellonia, no Lech to wiadomo, już walkie mistrzostwa to już odpad dawno. Znaczy ten mecz, yy, paradoksalnie ten mecz Krakowi z Lechem, to był dobry mecz w ogóle. No, no, no ja... nie dla Lecha. Znaczy, nie z wyniku, tak jakby wyciągając wnioski. Generalnie to nie był zły mecz, to ja patrzyłem na to i tak... Znaczy, wiesz, pozycja Krakowi, patrząc na to, jaki oni mieli spłat osobowy i to, ile oni zdobyli punktów w tej rundzie jesiennej, to, to dla mnie był szok, bo, bo tam, tam jest paru ludzi, którzy potrafią w piłkę grać, naprawdę. Tak, ale przepracowali zimę i widać, że oni nie mają zamiaru spadać z tej ligi. Będzie im ciężko to Może im się... braknąć jednak tak, czasu na odrobienie. Tak. Będzie im jest, ciężko tak... się utrzymać, ale w tej sytuacji to... <laughs> No, przykro mi to mówić, ale myślę, że bliżej do spadku to ma Polonie Warszawa niż Krakowie no, Krakowie ma trenera przynajmniej Krakowie ma trenera i ma i ma pomysł na grę Nie, Zaczyna grać, to prawda hmm. Dobrze, a co hmm. będzie z Bakero? co będzie z Bakero? No zwolnią go, no. znaczy zwolnią go za do końca rundy myślę, że myślę, dociągnie. Że tak, no bo tam lech już w tej chwili o nic nie walczy, tak naprawdę. O nic. No, oni mm. już ani mistrzostwa nie zdobędą. Spaść raczej jest. Znaczy nie puchar mają? Tak, no jest puchar Polski. No jest puchar Polski. Tak. Tak. To jest jedyna ich nadzieja. Tak naprawdę teraz ja myślę, że teraz się będą na tym koncentrować, żeby się dostać do pucharu. Znaczy to jest dla nich dobra ożycie. No tak, to tak. jest. I dla, bo I dla bakiero, i dla bo Jak oni nie wejdą do Pucharów, to obcokrajowcy właściwie wszyscy hurtem. Znaczy odejdą, będą chcieli odejść, bo jak ich nie puszczą, to, to, to nie, je jeszcze znaczy gorzej tak naprawdę. Rudnew to odejdzie na pewno. Rudnew, no Stilicz to od trzech no, sezonów próbuje odejść. Z tak, Celtiku głową, więc jakby. <śmiech> nogami <ty> razem... <śmiech> gdzieś tam we Włoszech, a za to, że biega w Polsce po murawie, to cud. No, Kliwiec też raczej wątpię, żeby no. chciał zostawać, jak nie będzie Pucharów. Także tak, walka o życie. No. No, no myślę, że, że, że, że, że, ale tak czy inaczej, no Bakero, Bakero, Bakero, nie sądzę, żeby został na dłużej. Nawet jeżeli to nawet jeżeli będzie puchar. Natomiast uważam, że gdyby został w Polonii Warszawa, to Polonia biłaby się teraz o puchary. Byłby no, w, Polo w Polonii to można tak powiedzieć właściwie o każdym trenerze, który tam pracował przez ostatnie dwa lata. <grych> tak. Że jakby został, to byłoby lepiej. No, no, niezależnie od tego, no, kim był ten trener. No, no bo... nie, no, nie, no, no to... pierwsze, czego brakuje w Polonii, nie. to konsekwencje. Poza bo stół, no. no nie, o, no, no, nie no, Kaczmarek, Bakero, jakby zostali, byłby spokojny. Jakby tak? Zieliński został, myślę, też Cześć, tak, gramo, spokojnie. Tak, spokojnie. No, no. Czy poza tym, że teraz i tak by nie prowadził Polonii, bo, <grych> <grych> no, <wiadomo. grych> bo został Jackiem Zec w międzyczasie. To się zdarza. No, w Polsce widzę tak, też często. No. Skracanie nazwisk no. jest bardzo popularne to, to, w świadku piłkarskim. To taka, taka nowa moda. No i coś wyje na tym spokojnym Żoliborzu. Tak, spokojny Żoliborz postanowił pokazać pazur. Kradną no. auta. Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nie moje. Po drodzy słuchacze, wiosna przyszła i w związku z tym nagrywamy przy otwartym oknie. Ja proponuję, żeby następny nagrać na balkonie. I to jest doskonały Albo pomysł. Albo w parku. Na balkonie? Tu jest jak na balkonie, jak w parku. W parku to musiać agregacik byśmy musieli sobie prąd pr pr Otóż nie. dostarczyć. To ja będę pedałował. nie, ponieważ sprzęt, którym dysponujemy za bardzo jest ciężkie na pieniądze... A, on na baterię, a, jest na jest na balkonie. Brawo. A, brawo dla sprzętu. To prawda, zapomniałeś przecież, że używamy go w czasie produkcji filmowych, bez agregacików. Tak, przypomniałem sobie to w trakcie jak mówiłem. Brawo. Brawo. Chciałem, że Brawo. zapomniałem, bo dawno niczego nie robiliśmy. To inna sprawa, ale tu już nie chciałem podkreślić tego odrażliwego tematu. Nie na wamach podcastu. Tak, tak. tak. tak dobrze. Kontynuujmy. Tak. No, tak, tylko teraz o czym? O życiu? Nie ja, nie, chcia... no, nie, nie, nie, nie, ja jeszcze chciałem tylko a propos, jeszcze wracając do Van Persiego, bo tak mi się to skojarzyło a propos tego, co mówiłem o tej wyrabianiu sobie marki. No on powinien Dziwnej. w finale mistrzostwa Świata wylecieć na przykład. E, no nie, ale chodzi mi o to, że podejrzewam, że tutaj też trochę, że tak przez paralele pojadę. <śmiech> <Jedzie>. <śmiech> może, Może, mod, może trochę nad, nad, nadinterpretacja to będzie. Redukuj i jazda. Nadinterpretacja, wydaje mi się, że to może być odpowiedź na pytanie, które nurtuje media i kibiców w Polsce też, dlaczego Smuda nie chce Małeckiego w kadrze. A to dziwne jest, bo Małecki to, ja z naprawdę tym, to jest super. dziwne, ale z drugiej to też jest taki piłkarz, który jak na przykład będziemy walczyć o wyjście z grupy ale w ostatnim podobno meczu. Ale też jest taki, wiesz. A jednak Peszko nie, nie wyzywa piłkarzy przeciwnika, nie, nie, nie chce ich kopać po kostkach, jak go tylko wkurzą. Wiesz, no Van Persie, i... to jest tyk... ten Van Persie, Małecki to jest tykająca bomba zegarowa. On w każdej chwili, jak nie idzie, to równie dobrze może rozstrzygnąć mecz genialnym zagraniem, bo on ma w sobie ja takiego nie, nerwa, taki, że... To, a to taki przytyk do mnie teraz, ja rozumiem, ja to... <laughs> Myśmy nie, to w piłkę. Rozmawiamy. Tak, tak. graliśmy w piłkę 100 tysięcy razy i ja wiem, że jestem tykającą zegarował. Nie, nie Jeżeli o to chodzi, słuchaj, to ty wybuchasz na samym początku spotkania, a ale potem tylko po z reguły, tam, gdzie my gramy w piłkę, to czerwonych kartek nie, nie. nie dają. Nie, nie. Suchym suchy jest jak z On wybucha na samym początku spotkania, a potem rośnie napięcie. Naprawdę. można po prostu dostać mordę no mordę zawies kartki. No mówię. No, no. Ale jest... Także, nie, no Małecki, Także jest tak. trochę inaczej niż z no, Może rozstrzygnąć mecz, ale równie dobrze może w przypływie agresji kogoś skopać albo dać mu po twarzy i dostać czerwoną kartkę i pogrzebać szansę drużyny. No natomiast ja nie na... Na... tam nie chodziło też jakieś, jakieś, to mnie popsztykali się poważnie. Znaczy znaczy ten... ja... Popsztykać się z Małeckim to nie jest nie trudna, jest, sprawa, nie jest trudna o... sprawa. więc ja Może żaden... rozmawialiśmy przez 5 minut i się prawie tak, popsztykaliśmy tak, kiedyś. To, to, więc... to, to prawda. To, żaden, to żaden... Żaden... Krótka piłka jest. natomiast i... Żaden trener tego nie lubi. I dzięki temu właśnie to, że rozmawialiśmy nigdy nie, u, nie ujrzało światła dziennego na przykład, bo pan Małecki się nie zgodził na to, tak Na bam, tam, pamiętam. Tak. Natomiast ja bardzo sobie takich piłkarzy cenię. Nie, to wiadomo. Bo to jakby... I Kantona i Gascoin i nie wiem, no, mógłbym wymieniać teraz spod mojego palca jeszcze z dziesięciu takich, którzy byli taki niesforni, e, poza nie, boiskiem. Nie mnie bo mi wypadło teraz, co gra w Barcelonie i w Realu. Szóster. Szóster, właśnie. No, no, było paru takich piłkarzy, którzy rzeczywiście nie, no, no, pisali Uwaga, uwaga, uwaga. Zidane. No, no. No, no, tak, no, no, to jest taki łobuz, nie? No, w no, materacji. Nie, no, było, było, było. Pierwszy. Roy Gatuzo, no, A widzieliście Gatuzo w tym. Rajtuzo. No, znaczy, nie no, mówię o piłkarzach takich, którzy zawsze wyrastali jakby ponad ligę, w której grają tak Nie wiem, czy ktoś sobie może pozwolić na to, żeby tak rozwijający się talent piłkarski, jakim jest Małecki Bez wątpienia dla mnie, bo to jest dla mnie w tej chwili najlepszy polski piłkarz grający w naszej lidze no, Top 3, tak myślę, no, spokojnie jest w gazie niesamowitym, a do tego widać, że on umie. No i ma szczęście. tak no, no tak, ale żeby go odpuścić sobie y, do kadry, tylko dlatego, że jest niesforny. Boniek Boni jak... też był niesforny. Y, Boniek, Młynarczyk, y, tam sami niesforni byli. Kadra musi się składać czasami z niesfornych piłkarzy. Bo... No ale wiesz co, to też jest tak, że trzeba <grym> wiesz no, <grym> trzeba dać też trenerowi taki wybór, że to, to jednak... To jednak... Że to jest, to jest jego wizja, tak? To raz, a dwa, że szuka jednak na przykład pewnych konkretnych charakterów. I na przykład dla wizji Smudy, na przykład je charakter Małeckiego może nie pasować do drużyny. Bo on się może na przykład bać o to, że Małecki mu zacznie rozwalać tak, drużynę tak. swoim zachowaniem. No takim przykładem jakby właśnie no, to znaczy, odwrotnym. No, buru, buru, czyli... Borusa odstrzeli. Tak? tak. Nie no, to ten przykład, o którym już tu mówiliśmy kiedyś, taki odwrotny właśnie z rezygnowania właśnie z Kantony, tak? Przez M.S. Tak. Kantony i, i Ginoli i, ginoli i Papena, roku. no ale Papen akurat bardzo no nikczny no, nie był, tak? No dobra, ale wyobraź sobie te mistrzostwa świata z nimi, tak? No właśnie nie wiadomo. A może by nic nie zdobyli wtedy? A może wygrywaliby z Brazylią 8-0? Ale co to zmienia? Zdobyli Mistrzostwo No zdobyli. Więc jakby tutaj Żakietowi nie można nic zarzucić. Ale będzie, że zrobił źle. Ale Ginola to był geniusz. tak? Kantona to był geniusz. To prawda. Znaczy na Mistrzostwo Światów, to Cantona już chyba karierę skończył w ogóle, bo na euro nie pojechał dwa lata wcześniej. Tak, ale gdyby dostał powołanie, to by pojechał. Postawiłby kołnierzyk i powiedział voila, zamiast oregois. Przez dwa, lata, Przez dwa lata nie był powoływany, więc ja rzeczywiście, by dał spokój. gdyby był powoływany, może by przeczekał jeszcze ten rok. Tak podejrzewam. Mm. No. Nie no więc no, ja myślę, ja myślę że, że tak czy inaczej jest Smuda. Jednak mimo wszystko cały czas obserwuję, co się dzieje z Małeckim. I nie, na, pewno, na, pewno, na pewno na pewno, nie zrezygnuje z tego zawodnika na zasadzie takiej, że powie już definitywnie nie. Tak jak znaczy, powiedział z Borucy. Znaczy on może tak powiedzieć, ale to nie znaczy, że później nie, nie zmieni powołało, zdania. Tak, no, peszka ja myślę... też definitywnie. Peszki, peszki. Peszka, peszka. peszka definitywnie. Nie no, to tak nie mówił, że tak już nie, powiem, pierwsze, nie. Pierwsze, A to pierwsze emocjonalne, pierwsze emocjonalne tak, emocjonalne jak było, wypowiedzi tak, tak, były takie, no, tak, że nigdy. Tak, no, tak. Natomiast ale jestem, potem, ciekaw, potem jestem czas... ciekaw, kto był autorem Dawaj. pomysłu pożegnania e, Żewłaka. Że... Chyba sam Żewłak, z tego co wiem. Ale on się sam nie powoła do no, Ale kary. zadzwonił zapytać się, czy, czy jest taka możliwość. E, tylko, że nie do Smudy, tylko chyba do PZP kogoś zadzwonił, jakby tą drogą to dotarło do, no, do, do, bo, do Smudy. No bo to rzeczywiście y, cała ta akcja... Też kuriozalna. No, nie, Ale fajna, no ale, ale, fajna, dobrze, ale dobrze, jeżeli że fajna, no, ktoś gra 102 tak. mecz w kadrze tak? I, i jeszcze akurat i, gra, i, będzie to mecz z Grecją, tak, będzie to można, mecz na, na, na, na Stadionie, na, stadionie nie, tak, znaczy, Nawet start, jeżeli Grecja. miałby tam wejść nie, na minutę. Nie, minucę, ja mówię, że tak. kuriozalna w sensie samej konstrukcji. Że, że sam siebie musiał powołać na <laughs> tak, swój tak, mecz pożegnalny. Taka konstrukcja po prostu, dość kuriozalna. Czy ja Ale... mogę się powołać? Ja też bym chciał wystąpić w tym meczu. <grym> ja bym się też pożegnał. To to to będzie pierwszy. Będzie, ostatni ja, z to, ja jestem... to będzie mój debiut, który zarazem Jezus, będzie meczem pożegnałem. Tak, tak. Jestem niewiele młodszy od Żewłaka. <grym> <grym> chciałbym... Starczy. No nie, no w podobnym no, wieku jesteśmy już. No, chyba starszy jesteś. Janu, no starszy, tak, starszy no, jestem. No to ja bo... jestem w wieku żołata, więc... Ja mógłbym, no ale to właśnie chciałbym, możesz, mo tak. chciałbym się hurtowo pożegnać. No może no, cała drużyna przy podcastu. Mam dla ciebie kawałek twojego krzesła, który właśnie... A, a, na, na, na, na mnie zwalali, że... <laughs> no bo ten, na, nadwątliłeś i mnie się ob, ob, no tak, obsunęło. Tak, no i wszystko na mnie znowu. No, oczywiście, na pewność musi Oj. być. Natomiast uważam, że jeżeli dojdzie nie. do tego, że w ogóle zagra w tym meczu, to no pewnie nie, zagra, jak to pojedzie, jak już pojedzie, to zagra. No jakby chciał, nie nie w tym meczu. To byłby, To byłby, to mistrz, byłby, mistrz. To, coś, to byłby, coś. byłby, w którym, w którym ten byłby, to byłby, szacun, tam to byłby, tak, tak, to no Na ostatnią kwiaty. minutę. to byłby, to to byłby, to byłby, to byłby, no a trener Smuda jako prawdziwy chrześcijanin i spowiednik wybaczył Peszce też to jest. No tak, tak no to bo tak. wiadomo, że mu wcześniej czy później wybaczy. Nie, nie, nie, on już, nie. On już, jeżeli chodzi o Peszkę, to on dość szybko zaczął tonować swoje wypowiedzi w przeciwieństwie do Boruca na przykład. Ale jeżeli chodzi o Peszko, to, to, to, to, to zdecydowanie, zdecydowanie od początku już odpuszczał, odpuszczał, bo on zna Peszkę przecież dobrze i... i, i znaczy ja na przykład wiesz, z Borucem jest... nie mam żadnego problemu. Ja uważam, że to jest... Bardzo dobry bramkarz, co pokazał no, wiele razy. Nawet biorąc pod uwagę Fiorentinę, y, pięć ostatnich kolejek mhm. doskonałych. Y, w tej chwili z żywych polskich bramkarzy, najlepszy. No. <laughs> no, zdecydowanie. Tylko, no, niestety, charakter ma silniejszy niż trener. No, I tak to trochę. No, no, podobnie jest z Małeckim, no, podejrzewam. Znaczy, nie no. wiem czy silniejszy, ale, że tak powiem, próbujący. Tak, ale tak, tak sobie teraz na żywo myślę, tak mi się wydaje. W odróżnianiu od odbywano... myślenia na martwie. Tak. No, ofiarami charakteru, na przykład w większych ekipach, padli piłkarze tacy jak Zlatan Ibrahimowicz czy Samuel Eto którzy z Barcelony musieli odejść dlatego, że mieli za dużo do powiedzenia a w piłkę grać potrafią Czy co widać wspomnianie paru Niemców takich było po no. że był jeszcze efemmerk i basler, którzy w reprezentacji tak, sobie tak, nie, po, nie pograli, mieli, i pograli Tak, no. jeżeli ktoś ma ksywkę gdzieś, gdziekolwiek ksywkę wielka morda to zazwyczaj, <laughs> to zazwyczaj długo z tym nie pochodzi bo to zazwyczaj kończy się gdzieś tam w takich drużynach jak Menschen, Gladbach, jak Ueffenberga. Nie, no to ja myślę, że tutaj w przypadku Boruta tutaj weszły też jakieś takie bardzo poważne kwestie ambicjonalne czyli nie wiemy, co tam dokładnie sobie powiedzieli ja nie mówię tylko, bo to nie, nie chodziło pewnie tylko o to, co jest w mediach, choć w mediach też przesadzał bardzo i, i, i Boruc i, i, i Smuda i myślę, że tutaj, tutaj jest oni nie pograją już ze sobą. No, nie, no, tak? na to pewno. By... Tym bardziej, tym bardziej, że akurat szcze... szczęsnego że Boruca, <głos> jednak, no, będzie kim zastąpić podejrzewam. No na, to na jest tej, o tyle szczęście. Myślę, że też jest łatwiej, jakby zrezygnować. Z... A swoją do... drogą, tak. tak się, patrząc na kontuzję Wojtka szczęsnego, tak się zastanawiałem, jak sobie przypominam mecz, w którym jego ojciec dostał kosę od Czarka kucharskiego, bodajże Wtedy, kiedy miał krwiaka i gruziła mu amputacja nogi, nawet w meczu legi z widzewem, tym takim 3 do 2 na Łazienkowskiej, on tam kosa dostał w pierwszej połowie maciek szczęsny. Tak sobie myślę, że z wybitym palcem to szczęsny, tak jakby miał trzy wybite maciek szczęsny, to by mecz dokończył. Ale to nie był tylko wybity palec. No, tam ścięgnął coś no, nie. Nie, nie, nie. Tam, no... nie, nie, nie, nie, nie. Jemu jakbyś się dobrze przyjrzał w tym meczu, jak on schodził, ten on miał makabrycznie spuchnięty ten palec. On od razu z czyli znaczy, Wybity jest... palec puchnie zawsze. No. Ale to jest wiesz, to jest kwestia tego, że on nie mógłby prostować tego palca. Ja myślę, że jest to też mogła być decyzja lekarza. No to, to, jest... to jednak był zbyt, wa zbyt ważny mecz i jakby wiadomo było, że bramkarz w tym meczu jednak będzie jeszcze często w ogniu walki. I... No był. Albu nie był najlepszym no, tak. zawodnikiem jest, jest Arsenalu. To początek meczu, więc ja myślę, że to była jedyna słuszna decyzja, po prostu zdjęcie, zdjęcie Wojtka. No. Tym Bardziej, znaczy... że wiesz, no gdyby to nie było takie poważne, to by, to by grał w następnym meczu, a wiadomo znaczy... że ma że ma jeszcze tych Powiem wam, że no bo, bo, bo, bo, bo mi zawsze jeżeli, za, jeżeli staję staję mi... by to było naprawdę taki po prostu o co wybijecie to by nie pogodarili nam. Staje zakrwawiony Terry Butcher, tak, grający tak, tak, w meczu ale ma, do końca ale mam i przed oczami, tam mam przed oczami obrazek bramkarza, którego nie cierpię organicznie Janka Tomaszewskiego w 1973 roku. Kiedy on zderza się po tym, jak źle wyrzuca piłkę Bo tak, wyrzuca tak, sobie tak, ją sam pod nogi, tak, to, tak pod nogi. E, Peterson do niego dobiega Tak, ma, ma, ma, Mac Peterson i Peters on wtedy, Peterson, ten, którym później mu karnego strzelił To Peters, Peters, tak. To Peters y, tak, dobiega On tą piłkę łapie Peters kopie go w rękę On ściąga rękawice Ma wybity palec Sam sobie go nastawia I zakłada rękawice z powrotem ja, powiem wam tak. wiesz co, no ja też znaczy, złama, ja... złamałem sobie kciuki, jeździłem potem jeszcze cały dzień na nartach, no ale kwestia jest, kwestia jest tego, że wiesz, no to wszystko można. Yy, można, co pokazał yy, przypadek Fabregasa, który był kontuzjowany od dziesiątej minuty i grał nie wiadomo po co. Albo Kuba Baszczykowski, który kiedyś grał cały mecz. Tak, tak. Z kosem, tak. Albo bo Ze złamaną kością. No, znaczy był też, Byli do... też bokserzy, którzy, bokserzy, którzy ze, złamaną, ze złamaną ręką zdobywali złoto olimpijskie. Albo nosem na przykład. No, to, to... Nosem to większość. <laughs> Albo był też taki bokser, co widziałem taką walkę, któremu... Nie miał nogi. Nie, który, Ale któremu który w, pierwszej, w pierwszej rundzie kolej złamał szczękę. No. I on to jeszcze A, wygrał. Po cholerę prawie no. no, to... Później przez trzy miesiące nie, nie, nie, chyba ja był zadrutowany. Za, Andrzej, za, za Andrzej, Andrzej Bachleda na przykład na dzień przed y, Mistrzostwami Świata, w których zajął w slalomie trzecie miejsce, y, zderzył się z ratrakiem y, centralnie i złamał sobie dwa żebra. I z dwoma złamanymi żebrami... Y, pojechał na drugi nie dzień. No. Na zdecie, drugi zdecie, dzień, zdecie, Obwiązał no bo... się bandażem bez badań lekarskich i zdobył, zdobył brąz na, mhm. na mistrzostwach. Paweł Nedved, plując krwią po tym, jak został przejechany przez zawodników drużyny przeciwnej, odebrane zresztą, to było mistrzostwo Juventusu Turyn, które zdobył sam praktycznie. To był no. ten mecz, który on machał, że chce zmiany, tak, a tak. trener... 20... Nie pamiętam, kto tak. wtedy był trenerem Juventusu. Też nie pamiętam, w 20 minucie... Chyba Lipi był wtedy trenerem. W 20 minucie prosiło o zmianę, pluł krwią. Po do końca chyba jeszcze dwa gole strzelił. Tak, tak. Po... tak, w drugiej połowie zdobył dwa gole i Juventus znaczy, zdobył Czy to sugerujesz, że Wojtek Szczęsny po prostu odpuścił? Nie, myślę, myślę że... Nie, myślę że... My... myślę, że to po prostu musiała być poważniejsza sprawa. No. albo Jeżeli albo... 4 czy 5 tygodni ma nie grać, to tak, myślę, że tak, jednak tak. mimo wszystko jest myślę, to niej... że... wybicie palca. Znaczy, bo zerwa... Generalnie jest tak, że przy wybiciu stawowym jakimkolwiek i nie mówię o Wojciechu I To e... <laughs> zazwyczaj, zazwyczaj towarzyszy wybiciu zerwanie ścięgien jakichś tam towarzyszących e... Albo naderwanie Albo naderwanie. I to zawsze jest czy to jest palec, czy to jest kostka, czy cokolwiek innego, to są cztery tygodnie Tylko, że są zawodnicy, którzy po prostu zaciskają zęby i tak jak nie wiem, w wypadku nie wiem, Paryż-Dakar jeżeli motocyklista potrafi z dwoma złamanymi rękami na ostatnim etapie dojechać 80 km do mety, bo tak i koniec. Ja jechałem, wracałem, wracałem rowerem z lasu ze złamanym obojczykiem. No okej, okay, no też przyjechałem rowerem, no, nie wiem ile to było, z 8 znaczy, km. Nie wiem. Zastanawiam się nad tym, no dobrze, czy, ale... czy Wojtek był tak przerażony. Tak, poczekajcie, bo do czego prowadzi nie, ta cała dyskusja? No nie wiem, mam, mam, mam wrażenie, Znaczy ja ją że zacząłem, zawada... to może ja ją skończę <laughs> Pan redaktor zawada zarzuca Wojtkowi, że odpuścił. Nie, nie, znaczy, nie zastanawiam się głośno, czy to jest tak, że żywo Tak, na żywo. Myśli na żywo. Nie, bo ja mu, ja, bo ja mu absolutnie <laughs> kibicuję. To nie jest dobry pomysł. Gimitować wojtkowicza? Nie, myśleć na żywo. nie. Dlaczego nie? On, no. to tak ostatnie 5 minut nas <laughs> o tym przekonuje słuchajcie, ja podsumuję może w ten sposób że e, nie wiem czy ]łem. słyszeliście co powiedział nie? ja też mogę coś powiedzieć prawda, czasem możesz no. więc chciałem <laughs> powiedzieć, że nie wiem co co ojciec Maciek powiedział e, kiedy, o golu kiedy go zapytali co by było gdyby został gdyby przy bramce przy, golu tak, gdyby, tak, tak. przy tej bramce, był na bramce powiedziałbym, dokładnie to samo by było Nie no, no Maciek ale, zawsze był realistą no. znaczy no, to była taka akcja. Ja Nie, pamiętam, do... jak tutaj obecny redaktor redaktor Ernest, z którym obok siedział mnie, jak oglądaliśmy ten mecz. Wszyscy razem zresztą w lokalu publicznym. I redaktor, po prostu, który starał się nieśmiało tam kibicować Arsenalowi. No bo... do czasu, kiedy był Wojtek Szczęsny. Tak, no. po... Nie, no już potem też tam mimo wszystko. Natomiast po bramce. Y... Po bramce powiedziałeś, że no, no jak oni mają tutaj gdzie grać? <grym> jak z nim grać? Z nim, jak, jak z nimi grać? Jak z, jak z tym Messim grać? No to. Nie no, wiadomo, nie chodziło tylko, że jak z nim, bo, bo, bo, bo cała akcja i nie jest absolutnie z nim niesta, po prostu o, grać to Czyli znaczy przy drugim Ta golu, tak? tak. No, nie da się z nimi grać, po prostu znaczy... są, są momenty, Barcelona ma te momenty, w którym nie jest w stanie sobie poradzić z nimi żaden klub na świecie i, no. i żaden bramkarz, żadni obrońcy. Oni mają tak absolutne, nie no, można na przykład genialne taki... przebłyski, że, że to się nie mieści w głowie. Jedyna szansa dla innych zespołów, to jest to, że nie mają tak na co dzień, na szczęście i bez przerwy. Myślę, że japońska drużyna anime mogła Natomiast, natomiast nie, wiem, czy nie wiem, czy widzieliście Twittera Rio Ferdinanda przy okazji gola Messiego. To właśnie oszaleli na punkcie tego Twittera. To, jest w ogóle jakiś ja to też nie wiem. Natomiast Rio Ferdinand, jak zobaczył to, co zrobił Messi przy pierwszym golu poleciał y, do Twittera, napisał, że... To jest Kto poleciał do no, Siedział sobie i pisał na, na, na komputerze, y, że napisał, że leci sprawdzić na plejaku, czy da się to zrobić na plejaku. To, co zrobił Messi. Więc w przerwie przez tam 10-15 minut próbował zrobić to, co zrobił Messi. No i później... Po przerwie ujawnił się, że na PlayStation nie ma takiej, opcji. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby tak przerzucić piłkę nad bramkarzem, a później uderzyć z voleja. Co nie jest prawdą, bo jakaś z, któraś ze szwajcarskich redakcji ma tam jakiegoś cwaniaka, który na Play'aku jednak umie, umie to zrobić. Ale zabić. tylko Messi. <laughs> no tak, Messi, Messi ma to trochę, trochę wyższy ten, jak, jak, jak to się mówi? Co ma? nie jak mi opowiada o tym, to ja mówi, i... że Messi jest najlepszy na świecie, ale Vija jest lepszy w karnych, bo Vija ma 92, a Messi 86. Dlaczego? No, no czegoś tam, no. To czego? mendieta, no nie me... wiem czego. Punktów, no to, to... Mendieta, mendieta ma 100 Tylko no. nikt nim nie gra. A <laughs> Wiesz co, mieć a Mendieta bardzo... gra jeszcze, w ogóle? Ja Nie, ogóle nie gra Na Plejaku może gra, no plejaku może no Ja się styram, staram od tego styram. wszystkiego. Styram się od tego wszystkiego otrzymać z daleka. Jestem styrany. Tak. No bo, On się stryja jak angielski policjant ja za, no. za łatwo... Wy, Wyciekniemy rerami <grym> <grym> Załatwo się uzależniam od gier Ja uwielbiam też e... Call, gier. Of... Call of Duty i Wolfensteina Ja ostatnio, I... ja ostatnio niestety byłem... Uwielbiam strzelać do Niemców przez, Nie Przez dwa tygodnie <grym> grałem w Angry Birds To, to też było trochę sensu Wyłączałem ze wszystkiego w z tym. Tak jeszcze a propos Jak <grym> rozmawialiście o tych, o tych kontuzjach To mi się y, przypomniało, bo Taki jest dziennikarz, Andrzej Janisz się nazywa. Taki popularny no, dosyć. W radiu pracuje w i radiu, w eurosporcie tak, komentuje tak, tak. Ja, ja ostatnio, Bundesliga. Ja, a on ostatnio zajął się też komentowaniem właśnie przedziwnych sportów walki. Taki, ale już od z... dawna, ze dwa lata. Tak, tak. Sobie. Nawet chyba dłużej. Ale po prostu. I on takim aksa... złapał fuchę. Nie, nie, on takim bo on mówi takim spokojnym, aksamitnym głosem cały czas. I tak, właśnie tak, tak, szanę, tak. Radiowo bardzo. Jak o takiej walce mówił takim właśnie spokojnym, aksamitnym głosem. I że... złamał mu nos. Nie, u... teraz ból, ból jest. Ręce. Ból musi być potworny. On go cały czas <śmiech> kopie tam ten krwiak cały czas rośnie, a on cały czas go kopie, to naprawdę, proszę Państwa, musi być potworny ból. Jego w tej chwili bardzo boli. I takim spokojnym głosem to opowiada. Tam a ja żaże, lubię, ja w tej lubię. W chwili ja urywa mu rękę. A mniej więcej też później, jak tam krew zaczyna Następnie... sikać wiesz, na, na prawo i na lewo, no, Rinki już jest bardzo zakrwawiony. Gdy wyrwa mu rękę, zaczyna wydłubywać oko. Ja jeszcze chciałem poruszyć temat. On, on, on, on w zeszłym roku a w walce Janisza. z kimś tam złamał mu dwie ręce i tak z zupełnym spokojem to opowiada. Złamane dwie ręce miał Wojtek szczęśliwy To prawda, kiedyś tak. A propos złamanych rąk i nóg, to chciałem zaraz powiedzieć. Zaraz po do Arsenalu. No to sztanga mu spadła, nie tam gdzie trzeba. <głos> <głos> Koledzy, asekuracja. Dawcip mu zrobił Dołożyli mu 60 kilo więcej. <głos> I nie przytrzymali. E... Chciałem tylko powiedzieć, że Adaś. E... Kończę karierę. Ale to już no. mówiliśmy? Nie. Nie. nie, nie mówiliśmy. Nie mówiliśmy. Włodek się popłakał. Biedule. Jak to nie mówiliście. Włodek się popłakał. Nie, nie, nie no nie mówić. Nie, bo to myśmy nagrywali dawno temu. Nie, no Włodek to... się popłakał, rzeczywiście. A tak w no Włodek sobie... to tak mam wrażenie, znaczy... że bardzo mocno wyrósł na, na mały Czy znaczy, ja trochę tak, jak, znaczy, jak, jak, jak, słuchałem na... ja trochę jak słuchałem, jak Włodek płacze, tak sobie myślałem, co za egzaltowana. Daj. No. Przemilczę, a <laughs> potem sobie pomyślałem, tak, tak mi szybko przeleciało tam parę zwycięstw w głowie Adasia i tak. Nawet mieliśmy takie sytuacje, jak graliśmy w piłkę na Bemowie i schodziliśmy do szatni i się sprawdzało na SMS-ach, który, który był, tak? Parę lat temu, także ja pomyślałem, kawał byli, życia, nie? No to jest jednak. Nie, no, no, no, tak, tak no, ten, e... skok, ten skok w Willingen chyba, no, tak, tak, tak, tak? Gdzie on tam tak. skończy... na płaskim. I, i prawie sobie tam... pamiętam doskonale. Nie no, z tych skoków, które on oddał, Wtedy doszliśmy taki... do wniosku, że najlepszym. Napojem na, na skoki narciarskie jest przyrządzany w przerwie między pierwszą a drugą serią krupnik. Doskonały. To znaczy, Ciepło. W 10 minut tak, się robi, tak, tak. Świetna tak. rzecz. Znakomita rzecz. No i też nie, na pewno nie. popłakali się autorzy tej gry, chyba coś Norwegowie, czy nie wiem skąd to było. No, tak w Małysze, tak, ta tak, Ale Wówczas mówisz o tej o tej o tej, o, tej, ta, o tej, o tej, o tej, takim malutkim stygrafie. Ja miałem, ja miałem tak spowolniony, tak. miałem tak spowolnionego, <tusurna> procesor w IBM-ie wtedy, że biłem wszystkie rekordy. Absolutnie. Dobra, ja, pamiętam, że przegrywałeś ze mną. Ta, ta, nie, ale Ale nie na moim IBM-ie. No, na moim IBM-ie miałem takie rekordy, że mogłem je w ogóle jakbym screenie. Mógłbym wiesz, tak. Co, co, co ten? Co metr mógł wykrywać, ustawienie kręgoć. On leciał, a ja go rysowałem. Jak leci. <laughs> fantastyczna rzecz w ogóle. Pamiętam, w ogóle że... czy ta gra to nie miała nic wspólnego z Małyszą. to tylko w Polsce się mówiło na nią, że to gra tak, tak, tak. doskonale Małysza. Tak, nie się... wiem, norwegowscy. Norwego... Norwegowscy? Norwegowscy, tak. Ale norwegowscy to świetna chyba nie grafika no rodem zatarii w ogóle doskonała. Ale jaka Doskonała. A ten wieczorów. Tak, tak. A ten koziołek na dole tak, tak. po złym lądowaniu, to tak złamany kręgosłup, nerki na wierzchu. I ten dźwięk tak. i psz. Nie, to epoka jest. To jest znaczy jak, tak jak... Nie, no to napięcie, jak się <coughs> jak człowiek tak, czaił, my... na no, odbicie z progu. O! No, no, no, no, no właśnie, trochę oddaję sytuację prawdopodobnie. potem podaniem. Jak... Po kolei uderzyć, tak? Jak ktoś tak wiesz, ale wyobraź sobie, że musisz ty to zrobić sam, tak? Uderzycie? W... Jedziesz, jedziesz jedzieś... jadziesz, jadziesz, jadziesz, i prok I wciskasz myszkę, i dusisz. Chyba ty wciskasz myszkę. Ja to nóżki prostuję. Oj, przepraszam. No. no. No, to tak właśnie chciałem. No, kawał, Tutaj... kawał historii, chciałem mistrza, chciałem mistrza pożegnać, bo ten. Ja nie ten... wiem, czy jest bardziej utytułowany polski sportowiec. 39 zwycięstw w Grand Prix. Tak, jakimkolwiek liczba medali i tak dalej, i tak dalej tytuł. No tam nasi tam nasi czy zapaśnicy kiedyś no to, trochę kiedyś, przeskali kiedyś, przeskali tego. kiedyś, to prawda. No, tam że... nie było papu świata. No, tak? Mimo właśnie nie, z... było, nie było takiego porównania. Nie chciałbym psuć nastroju, ale mimo wszystko chyba też trzeba patrzeć na po, powiem tak ogólnoświatową popularność danej dyscypliny. No to to znaczy na pewno. Wiesz, to bardzo ogól... niszowe. Znaczy są bardzo ogólnozał. No Meksykowie go oglądają. Bardziej, bardziej, pewnie jacyś go oglądali. Nie, nie, nie. Jak byli, to mówili pierwsze co to było, papa. Małyż, Wałęsa i Lato. To były czterech Polaków, którzy byli znani. I okazało się, że Meksyki bardzo lubią oglądać skoki, ze względu na to, że dla nich to jest taka atrakcja. <głos> że się w ogóle gdzieś na świecie buduje gigantyczne betonowe konstrukcje, z których kilku kolesi mogą sobie skoczyć 130 metrów na nartach. Po śniegu. Tego było mało. Po tak. śniegu. Tak, tak. Okazało się, że Małysz jest dość znany w Mexico City. Nie wiem, czy wiecie, mi się, że w Austrii budują największą skocznię świata właśnie. Słyszałem, Dobra, że ma być słusznie. 300 metrów. 300 metrów, no. Bardzo słusznie, szkoda, że Adaś nie będzie mógł być. A ja nie, nie, a ja nie wiem, czy ale słusznie. To, to już, małeś to już ma przegięcie. Ma... Ale Małyś nigdy znowu jakimś wierzchnikowym nie, nie był. Nie był no, no. Ale jego rekordu polski niedawno zresztą ustanowionego długo nikt nie pobije, bo, bo to nie jest tak, że. No chyba, że chwilecka Milka, no. Nie, nie, nie. Nie, no chwilec ma potencjał. Nie, no. nie, nie, nie, nie, nie. To bo... późno zaczął, ale on potencjał ale ja, ja, ma, tylko ja, kwestia, kwestia jest tego, jak będzie pociąg... poprowadzona jego kariera dalej. Tak. A propos ostatnio, a propos rekordów Polski, widziałem wywiad w telewizji z panią, która nazywa się Grażyna Rapsztyn. O, pamiętam. I ona jest... O! O, to jest naprawdę już taka tak. pań, pani babcia, która nie, właśnie w tym no wywiadzie... Co ty, no co ty, no ja pamiętam panią Grażynkę, jak biegała. No, no to... Z kączo-czarnymi, no, no... rozwianymi włosami. No ale no i kiedy to było? 30 lat temu. Ale nie, no. no tak, tak, 30 tak. 30 tak, lat temu. No, to ogromna tak, tak. No, no raczy, tak. 25 no. No, no jak, lata 80. No, panowie, no to mówię, no, 20 30 25, lat no. temu. Więc jak kończyła, wtedy miała lat 20, to teraz ma ponad 50 na pewno. No i pani Mówkę pani Grażyna na... właśnie powiedziała, że to smutne takie, że jej rekord nas to przez płotki i na aktualnym <laughs> rekordy polski. A rekord Woronina? No podobnie. Tak? No, to bardzo smutne. Jak Rek siedzi taka właśnie Rek pani, co to wiesz. Rekord Woronina ma 32 lata. Notabene Garzuna Rapsztyn była pierwszą trenerką tej yy, Bebe, tej Polki, która zdobyła Mistrzostwo Polski, takiej lekko ciemnoskórej. No. Yy, ona była jej pierwszą trenerką, no ale mówi, że musiała oddać niestety, bo, bo a, musi do pracy chodzić i nie ma czasu a, a, a my, trenować. A, a z, my, z my, trenowania to ona no. ten... to, to, to nie wyżyje. To, I to jest odpowiedź, dlaczego przez jej lat tak? tak. Miśczo... To jest dopiero smutne. Mistrzostwa <śmiech> mi, Europy były na hali to, bardzo to, owocne. No, natrzaskaliśmy tam. owocne. Szczególnie w biegu na 800 no metrów mężczyzn. Nacznowskaliśmy, gdzie no, w ogóle Lewandowski z Krzczotem poszli po prostu jak po swoje, nie? No, no Rogowska, Rogowska z rekordem Polski, tak, 4,85 na H zmieniła trenera. A... Na swojego starego. Która nazywa się Witali Pietro. <głosy> <głosy> tak, tak. To każde nazwisko jest dobre. To jest syn starego Pietrowa. <głosy> tak, wiesz, je Rozbiegu jej uczy. Szybki na rozbiegu. Szybki na rozbiegu, tak. Uczynię startu. Jak się ładnie No, się, no, jak tak, się tak, no i dzisiaj no, no. też słyszałem, wywiad z Drogowską, która w tym roku chce koniecznie 5,90, a. 4,90. 4,90, tak, no, tak, no, oczywiście. A za rok dwa, no koniecznie chce piątkę jednak. No bo y, fakt, przeskoczyć. Chce być druga na świecie, tak, y, która to zrobiła. No. Słusznie, no. Pani, ja no plany ma a, słuszne, rzeczywiście, jak, jak będzie, no. Ja też jej bardzo dobrze życzę. Ona jest bardzo fajna dziewczyna. A ty co? Nic. On uznał, że nie jest fajne, i to zaakcentować. No, nie, to jest waleczne. Ja, ja, ja, lubię, ja lubię takie waleczne. Walecz tak, tak. no. Cicha, spokojna, ale do przodu. Konsekwentna no. jest bardzo. To jest, ale to jest, jest ale wszędzie motywem. zawsze coś wyciągną. Kurde. Okazało się, że ma na Mistrzostwach Europy, że ten bandaż, który mm. wiąże na tyczce, że ma tam za dużo go pod y, tą ręką. Ona skacze z lewej, czyli że lewą prowadzi i z prawej się wybija, tak? No Może to, bo że za dużą dłoń, że... po prostu nie... potrzebuje więcej. Ona ma za dużą dłoń, Widziała się kiedyś <głos> na żywo? <głos> tak, ta, ja widziałem. Czy no. ona jest niewiele większa od butelki? <głos> <głos> Trochę dłuższa. <głos> Trochę wyższa, ale niewiele. Ona niewiele, jest taka... Zrostu siedzącego bardzo, psa jest. No, no. No, no, no. Ale zdrowa, ale zdrowa no. No tak, no potrafi sobą majdnąć dość, <śmiech> <śmiech> dość wysoko. No i Radwańska podpisała też kontrakt, o której Fibak mówi, że teraz to ma szansę na zdobycie nawet Wimbledonu. Ta straty ta. No tak powiedział. W tenisa się gra rękami, a nie głową. Albo jak jak mój jesteś. Wszystko pokręciłem, bo grałem z trenerem trzy razy i mówił w tenisa gra się najpierw nogami, później <śmiech> głową, a na końcu rękami. <śmiech> I chyba, chyba to jest prawda jednak. Myślę, najpierw... W większości sportów głównie się gra głową, jednak. Najpierw. I nogami. No, nogami, najpierw A, jednak głową, no, nie, trzeba mieć, nie no, trzeba mieć w sobie takie. jak wiesz... gra się nogami? Nie, no najpierw, tak. W sensie grania głową trzeba tak. mieć najpierw takie przekonanie w sobie, Podobnie że. Się... A nie jak. Tutaj ciężko użyć słowa gra w boks. Tak, ale to tam nogami no, no, się No właśnie, zaproponowałem gra. tutaj naszym użytkownikowcom y, podcastowym y, nowego polskiego boksera dzisiaj. Nie hmm. wiem, czytałem no, ja, ja, polskiego ja, ja, jako kogo? Pols polski wściekłek. Do reprezentacji, na obronę go. O tym mówisz. <gry> Ta, nie, no, nie, no, jest, jest polski bokser, którego wypadałoby. Aha, myślałem, że polski, wypadało, bo tak zabrzmiało, jakbyś zaproponował polskiego <grym> bokser. ja <grym> ja boksera. ja widziałem, co prawda. Teraz sobie może wynająć gołotę. Znalazłeś jakiegoś ja nowego poproszę. polskiego 10... bokstera, którego każdy może sobie wynająć. Wiesz, wynajęcie Gołoty na przykład na 20 sekund to może oznaczać całą walkę. No, czy... Albo trzy. Albo trzy. <laughs> tak, tak. I co więcej, możesz wygrać. No nie. <laughs> to bym nie przesadzał. Znaczy, ja by... znaczy ja 20 sekund dałbym radę uciekać przed nim. Nie, przed Gołotą uciekać, to ja bym chyba dłużej mógł nawet. No, myślę, że myślę, że nie. Może niekoniecznie po ringu, ale gdzieś tam w, otwa w otwartym terenie. Tak, tak, byłoby zabawne. Podcast, podcast sportowy kontra gołota. Kto by... tak. Jakbyśmy się rozbiegli w czterech Trochę kierunkach, za... to istnieje szansa, Zgłupiałby. żeby Kabata. W lesie kabackim dalibyśmy mu radę. Tak, tak, tak, tak. Swobodnie. Osoczylibyśmy go jak Kłody, te cywilcze te doły, y, czarcia zapadka. Za, tak, tak, Zasięgi. Tak jak polowanie na mamuta. No, no trochę no, tak. Słuchajcie, a propos pomagania sobie to yy, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że z Realu jakaś taka wiadomość wyszła, że będą żądali, żeby się bliżej przyjrzały różne komisje w Barcelonie albowiem tam lekarze pracują, którzy są niegodni zaufania. Tak, tak. tak. Absolutnie. To tak, znaczy są niegodni zaufania. No, że szprycują zawodników Barcelony. A. Barcelony i Walencji. Nie a, przez przypadek czasami? Nie przez przypadek Real Madryt wybrał sobie drużyny z, z pierwszego i z trzeciego miejsca w tabeli. Mm. Nie. Nie wybrali sobie nikogo innego tak. No cóż Jak przegrywać to brzydko No, to ma znaczenia, to... jak czy ładnie czy brzydko? Wiesz co, no, Bo obrzucanie kogoś błotem W walce się zdarza jest czasem, czasem jest nawet skuteczne No, To co wyprawia Trener Mourinho Przy okazji Wszystkich pomyłek sędziowskich Na niekorzyść Realu Tudzież korzyść Barcelony Ciekaw jestem, czy zająknie się na temat y, wczorajszego rzutu wolnego w meczu z Sewillą. No, ale to generalnie tak no, ostatnio jest taki czas trenerów, bo i Ferguson coś takiego zrobił. Znaczy, ostatnio... Ferguson robi to zawsze, ale robi to z pewnym wyczuciem, tak? On to e, robię. Nie zdarzało, robi to zdarzało samo, mu się, zdarzało. Węgier to robi od dawna bez no, wyczucia. Tak, ale, ale Murinio jakby ma taką wizytówkę. Natomiast nie wiem, czy czytaliście wypowiedzi Guardioli po wczorajszym meczu z Sewillą, w którym powiedział, że on, on jest trenerem, reprezentuje klub i jego rolą nie jest komentowanie pracy sędziego. Koniec. Na tym polega komunikat. No, jest takich paru trenerów, którzy tak zawsze t... mówią. No nawet. tak, ale wiesz, po takim meczu, w którym pada prawidłowy gol z rzutu wolnego, no jak sędzia może nie uznać gola z rzutu wolnego, w którym stoi dwóch ludzi w murie. Widać może, skoro no może, nie uznał. Skoro nie, nie uznał, klasyk. Tak, tak, tak jest, to jest taka możliwość zawsze. Tak? E, nie no nie, no, ja nawet potrafię wymyślić parę powodów. Ja nie widziałem tego, więc nie wiem, co tam się działo. No, tak, ale, no. e, nie wiem, na przykład w trakcie o... rzutu mur wolnego, był za rzutu wolnego... Albo... Nie, nie, nie za blisko mur, mur ustawił usta. sam. Ale gdyby mur był za blisko, to nie ma prawa nie uznać. Miałby prawo uznać, gdyby ktoś z drużyny atakującej coś zrobił. Na przykład dał w pysk komuś w murze. W no mancie, nie. Albo, faulował, albo faulował w polu karnym. Albo, albo faulował coś... w polu karnym. Albo tak. tak jak zrobił to na przykład Ebis Modarek z Kotorowskim, wrzucił go do bramki. A mimo to <laughs> tak. sędzia uznał. Kola. No nie, to, to, to, to, to sytuacja była zupełnie inna. Po prostu, można. po prostu kolega Busquets z kolegą tam z stali obok siebie i się przepychali bark, bark w bark. Nawet y, nie po tej stronie muru, po której leciała piłka, tylko z drugiej strony. No ale tak by wiesz, tak stali, tak się, tak się trykali tam, jak tak, tak, tak to w murze, nie? Y, w ten sposób można nie uznać. Myślę, 95% bramek zrzutów wolnych ever w historii piłki nożnej mogło być nieuznanych nieważne, nie ma jest, to znaczenia. To ma taka dyskusja, jak to, czy Lewandowski znaczenia. faulował w meczu z Austrią, czy nie faulował. No, nie, po prostu... nie, to, nie, to jest zupełnie co innego. To jest, bo... Nie, nie, nie, Robiąc, nie, nie. Decydując się na takie znaczy... rzeczy, sędzia może coś takiego odgwizdać czasami. Znaczy, no. Pod odcinkiem umieszczę link do, do gola, zobaczysz. E, niewiarygodne. E, dwa rzuty karne, tak, kilka spalonych, sędziowanie w ogóle takie, że prasa madrycka napisała o tym meczu kuriozalne. Guardiola komentuje to tak, jak komentuje. No i o to chodzi, tak? Nie jest rolą trenera komentowanie pracy sędziego. Od tego jest komisja, od tego jest prasa, od tego są tam... No ale jak sam widzisz, słuchaj, czasami na tym po prostu nie można przejść do porządku dziennego i czasami niektórzy, którym się bardzo zależy, irytują się i komentują to. Znaczy trenerzy ja... to są też zwykli ludzie więc ja to nie miałbym pretensji o to, to że to robią to jest czasami normalna gra czasami głupota, eee, czasami nie, po prostu go, emocje go, no. gorzej się dzieje wtedy, kiedy y, pracą trenera y, jest wywieranie presji y, na y, arbitrach na mediach i tak dalej. No, no. Znaczy bardzo często trenerzy robią to cał całkowicie świadomie po to, żeby zdjąć presję z własnego zespołu. No, nie znaczy w sytuacji, kiedy no, no, Na przykład jak, tak jak jest z Wengerem, który, który w sytuacji, kiedy zespół nie oddał żadnego strzału na bramkę przeciwnika zaczyna opowiadać, że, e, że gdzieś brednie o sędziowaniu. Tak, o sędziowaniu i w tym momencie Zdejmuje, bo wiadomo, że w tym momencie jego zawodnicy poczują, no, okej, okay, no to znaczy, że nie, to nie no, była no, to nasza też... wina, tylko zostaliśmy no, Ale to też jest tak, że media się wtedy koncentrują na nim, a nie koncentrują się na piłkarzach. No, tak, no, dokładnie. też nie jest głupie. Samo i to samo, to samo, tylko że taka sytuacja też nie powinna, że no, mimo wszystko zawodnicy Ja myślę, że ja, ja wychodzę z założenia, że jednak yy, prędzej bym uwierzył to, że Węgier robi to po to, żeby właśnie zdjąć całą tą, tą historię z zawodników. Arsenalu, którzy zresztą przepraszali zaraz na słynnym Twitterze, zaraz po, po, po meczu przepraszali swoich kibiców za słaby mecz po prostu. Za słaby mecz. Mm. ale I, i, i że, że jakby Węgier robi to po to właśnie, żeby zdjąć tą odpowiedzialność z tych zawodników i z tych z bardzo młodych chłopaków, niż... To, to samo czyni Mourinho no. No nie, nie, Mourinho, nie, znaczy Mourinho właśnie... to jest znanym prowokatorem i on po prostu to lubił i robił zawsze Dwie sprawy. Więc... Jedno, jedno po pierwsze ja bym cały czas tylko nie mówił o tym że Arsenal nie oddał strzału na bramkę bo Arsenal bez strzału na bramkę mógł awansować nadal, tak. więc jakby nie, no, na bramkę Arsenalowi nie było potrzebne w tym meczu akurat mógł no. bez tego przejść dalej znaczy, e, ale tak tylko na marginesie ja to tra traktuję to jako ciekawostkę bo jako ciekawostkę, odkąd, odk odkąd tak. są prowadzone statystyki w Lidze Mistrzów, jakiekolwiek to jest pierwsza drużyna w ogóle łącznie, nie wiem, z drużynami z Mołdawii, Przepraszam, Polski. panie redaktorze, czy ty chcesz powiedzieć, że twoim zdaniem Arsenal w tym meczu miał dobrą taktykę i dobrze grał, tylko mu się przypadkiem nie udało? Ja wiem, że tym już mówiliśmy dzisiaj. Nie, no mówiłem, gdyby, gdyby w ostatniej akcji rano spóźnił się o sekundę, a Bentner byłby trochę bardziej ogarnięty, to moglibyśmy o tej taktyce zupełnie co innego mówić w tej chwili, tak? że Węgry zatrzym zatrzymał Barcelonę. Oddali jeden strzał i awansowali. Zgadzam ja się też zgadzam takie, takie mecze Barcelony tam ja jeden strzał jeden i cel, Tak, był taki, tak był taki mecz. Był taki mecz, Trzymał Trzymał mecz na Stamford Bridge, tak owszem, jest. był taki mecz. I było I to Barcelona mniej więcej. Tym... jeden strzał tak, na bramkę. Tak, był to. I to, I po... to, po... I to, po... I to po czasie. I to po czasie I tak, tak, tak, tak jak facto, tutaj tak. mniej więcej Benter biegł na bramkę, tylko tam po prostu. Nie, nie to stał z 16-17 metra. Tak z polakarnego, karnego, tak, tak. Ale to był już już strzał rozpaczy. Eto źle przyjął piłkę, Messi ją przedłużył do Iniesty, no a później Iniesta strzelił. To był jedyny strzał w światło bramki to się bardzo rzadko zdarza, ale rzeczywiście czasami daje daje, efekt ale co najciekawsze, Arsenal chyba był najskuteczniejszą drużyną do tej pory w lidze mistrzów w tych rozgrywkach nie tak było? no, no było, no, ale to wiesz, no było ale czy wiesz, bo to też jest tak. Tym my bardziej tak. bardziej te statystyki są znaczy, takie poczekajcie, o my, też, tak, my też tak Wiem, tak, że taktyka, taktyką. A może to było tak, że oni wcale nie chcieli tak grać, tylko Barcelona ich po prostu stłamsiła. No. Ja I myślę, po prostu, że to w dużej mierze miało ogromny wpływ na to. No. To było myślę, tak, że oni w pewnym sensie momencie... nie zamierzają. Wychodząc na boisko, słuchajcie, mamy 25% posiadania piłki. Nie, na pewno nie. Nie, nie, no, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, zakłada, po prostu od a nie, jest dobra, nie, faktywna, tego, tak? nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, z nie, nie, to nie, nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, podania Arsenalu. Barcelony są na niebiesko, Arsenalu na czerwono. Tych Barcelony jest tam 789 w tym nie, meczu. Tak? 729. No, no, coś, no, mniej, coś koło tego. Tam, a to jest a tych było, Arsenalu no, jest tam. Tak, e, Arsenału, e, tak. Sam Szawi nie jest, tam ma więcej. Chyba stała pomoc Arsenalu. Sam Szawi ma więcej podań, to na podcaście pisałem. Sam Szawi ma więcej tak, tak. podań niż, niż sześciu piłkarzy Arsenalu razem. Tak, tak. Natomiast Valdes, który ma 11 celnych podań w tym meczu, więcej podań niż Fabregas, Arshavin, Van Persie pojedynczo. tak? Nie, to jest w no ogóle ja żart. żart. Taktyka, taktyka taktyką. No to jest tak samo, z, to, dobra, co powiedział z... Alex Ferguson no, po meczu nie, z Barceloną. Nie, no, mówi, to... jak można grać z drużyną, której nie jest Tajewicz. Przez 90 minut trzymają piłkę po tej porażce on też po prostu stwierdził, że to nie jest kwestia taktyki. On po prostu nie ma takich piłkarzy, jakich są czawi i Niesta, żeby z Dlatego, dlatego obrać, wielkość no. trenera poznaje się po tym, jak dostosowuje taktykę do, yy, do piłkarzy, których ma, albo piłkarzy dostosowuje do taktyki, którą w no Ale czasami w są rzeczy niemożliwe. No to, to eee, nie, nie, nie przesadzajmy, no Barcelona coś tam czasem przegrywa, tak? Nie, no więc... tak, ale nie, chodzi mi, chodzi, chodzi nie no to... Wielu rzeczy zależy, zależy dyspozycji dnia danych piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. Na to się składa wiele rzeczy. No w tym, zob, w tym, zob, w tym, Ale w tym popa popatrz, po prostu... popatrz na grę Manchester United w ostatnim meczu przeciwko Arsenalowi. Siedmiu obrońców w podstawowym składzie. Wydawałoby się, że na początku ta, ta drużyna się poddaje, tak? Siedmiu obrońców. Nie, nie, ona nie. Ich po prostu eliminuje. Ta drużyna eliminuje Arsenal, wygrywa 2 do 0 i Arsenal kończy w 10, bo jeszcze się zderza yy, Juru yy, z... Yy... Z kim on się tam? Z Z Sanią, z sanią ja, tak. tak? Zderzają się, dokładnie. Nie ma, nie ma zespołu. No. Nie, no tak, no chodzi mi o to, że oprócz, op, oprócz jakby całej tej historii, tego, że po prostu Barcelona ma lepszych piłkarzy. No tak. Zdecydowanie. Co nie znaczy, że cokolwiek zdobędzie na przykład. Równie oczywiście, dobrze oczywiście, może nie zdobyć z Mistrzostwa za... Hiszpanii, ani Ligi Mistrzostwa. Oczywiście, że, ok, że tak. To, oczywiście, to, że tak. No, ale to jest właśnie no, urok piłki nożnej, po po bo no, podejrzewam, jest... Ja to nie winiłbym tylko taktykę, Chodzi po prostu o to, że w tym meczu, w tego dnia po prostu piłkarze Barcelony byli dużo lepsi od Arsenalu. No. Znaczy oni byli lepsi w dwóch meczu, bo to, o tym. O, znaczy warto jest zawsze w lidze mistrzów pamiętać o tym, że to są dwa mecze zawsze. I no tak, dlatego mówię właśnie, że Arsenal. Że, że to, że to, że to tak sobie pozwolić na trochę inne granie. Tak, tak że, że to że... pyrrusowe tak naprawdę zwycięstwo 2 do jednego. Takim było. No. Bo to z 2 do 1... Jest, jest. Mo mogło nie być tak? równie dobrze. Tak bo to, ja myślę, że każdy, nie, bo, nie, bo... Każdy, każdy by przyjął chętnie wynik 2-1 z Barceloną u siebie w pierwszym meczu. Tak, ale 2 do 1 u siebie y, to z czegoś... Czego... No dobra, no, to szpokój, bo już nie limy Śmialiśmy się z tego wcześniej, że tam bramkarze w zielonych bluzach, że ten kto pierwszy strzela karnego, ten wygrywa. 2 do 1, ten kto w, w, przegrywa 2 do 1 na wyjeździe zazwyczaj awansuje. Taka jest niestety smutna prawda. Statystyka. No. Tak. Chociaż. Dla kogo smutna, dlatego smutna. Dobra, skończmy z, z tym, bo. Z futbolem. Nie, może nie z A propos się nie, w A propos gry, gry tej takiej poza boiskowej i w ogóle poza sportowej, którą prowadzą trenerzy, to mówiłem Wam już jakieś czasem, widziałem taki dokument o Murinio. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Jak wypowiada się jego asystent. Taki z który. Którego... asystenta? On ma stały sztab, który ciągnie ja od, wiem, od taki Porto, taki od porto Majdan, ma Mourinho. chyba dwóch ludzi, którzy trener przygotowania fizycznego tak, i ale wie, trener bramkarzy. Wie, wie, wie, wiesz, jaka jest cena tego sztabu za sezon? Pewnie duża. 27 milionów euro. No tak podejrzewam. Natomiast podejrzewam, że cena jest tak duża też, że niełatwo by było znaleźć kogoś innego, kto by z mury nie wytrzymał tak długo. A to są tacy ludzie, którzy już tak długo z nim pracują, że podejrzewam, że te ich relacje są takie, że wiesz, że są w stanie z nim jakoś tam współpracować. No i podejrzewam, że musi jakoś tam ich czasem słuchać, może. W każdym razie ten jeden z tych asystentów, hmm, nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili. Opowiadał taką historię No Gwiazda jest jedna Tak, opowiada tą historię, ale opowiada, widać z jego opowieści, z twarzy, że on opowiada to z takim z podziwem, podziwem <laughs> dla Mourinho i z tym, że to było zrobione celowo i że ta sytuacja była bardzo widoczna Bo to był mecz Ligi Mistrzów, jak Porto grało z Lazio jeszcze A, pamiętam to e, i, I takich sytuacji było mnóstwo, kiedy był końcówka meczu Porto miało wynik, który dawał im awans i Lazio wychodziło z kontrą Piłka wyszła na aut, piłka Lazio podbieg chciał szybko ten out wyrzucić i gdyby mu się to udało, to tam któryś z zawodników Lazio mógłby wyjść sam na sam z bramkarzem, a Mourinho podbiegł do linii i po prostu złapał go za koszulkę, ciągnął go i mu zabierał piłkę w tym momencie. Czyli zachowanie, które w ogóle no, dyskwalifikacja. Czerwona, czerwona, tak, tak, czerwona kartka. Czerwona kartka i dyskwalifikacja w ogóle na parę meczów. tak? I chyba tak było, zresztą, chyba wyleciał na trybuny, a może nie, nie pamiętam tego. Ale, zespół, też nie zespół, mam, ale, ale, ale... uratował zespół, tak, w tym momencie. I jakby, no to pokazuje, że dla niego. No, to celu święca się rok. Znaczy, no. to jest taki sam element gry, yy, dla niego to jest taktyka zespołu, ale to dobór świetnie, ludzi. Świetnie na przykład, że nie nosi ze sobą rewolweru. No, no, bo był, był, był tak skimno, strzelać do takich, Był taki no, film no, z gdyby, Willisem, był, gdyby który gdyby zaczynał być... się od tego, jak się nazywał ten film? The Given Sun. Nie, to nie ten. Nie, fan. Pan, kibic. To chyba nie, to tak z Brucem i Lisem, gdzie on nie, biegnie, biegnie. Ostatni scout. Ostatni o, scout, o, gdzie o, przedziera nie. się przez linię obrony. Później, amerykański, tak, tak. futbolo amerykański po czym staje mu na drodze jakiś gigantyczny w ogóle taki obrońca, drużyny przeciwny. Więc on, więc on, więc on wyciąga pistolet i do nich strzela. No, biegnąc z piłką. Tak, biegnąc z piłką. Nie, no pi wiesz, ale chodzi o to, że na przykład będąc kibicem Porto, uważasz w tym momencie Mourinho za absolutnego bohatera, który jest w stanie poświęcić wszystko dla klubu. To jest tylko i wyłącznie kwestia spojrzenia. No, tak, no nie... tak, bo na przykład takie rzeczy robi też zdarza się robić węcie, tak? Węta na ławce też potrafi tam. Czasami zagrać trochę nie fair, coś tam do krzy no, krzyknąć do sędziego. No, ale no nie, nie, znaczy krzyknąć do sędziego tak, ale zawsze zachowuje się fair w stosunku do drużyny przeciwnej. No Tak, tak, tak. No, złapanie za koszulkę... ale znaczy, nie do no, no, do sędziego. No. Nie, no oczywiście że złapanie za koszulkę piłkarza wykonującego nie, aut, to jest no, tak? Nie, no tak? I... Znaczy, nie, nie, nie. Zwłaszcza, że trudno aut nie. wręcz, no, ja. <laughs> <laughs> Tak, ale zdarzały się wypadki w piłce ręcznej kobiet, gdzie trener. Potrafił podłożyć nogę zawodniczce wyprowadzającej kontrę, tak? Hmm, I, to jak u Monty i, i, no, I w piłce ręcznej grozi za to, uwaga, dwie minuty. Za to jest dwie minuty kary. Ten, al, na... al, tak, albo czerwona znaczy, kartka. Co Co przez dwie minuty? Znaczy, Czerwony. Tak znaczy, wiesz, masz dwie minuty kary albo czerwona kartka. Czyli, no tak, no tak, czyli wiesz, w momencie kiedy jest, nie wiem, 28-28 i drużyna wyprowadza kontrę, a ty siedzisz na ławce, wyciągasz nogę, po, ona się przewraca, jest. Czas leci, tak? Bo czas ktoś musi zatrzymać. Jest po akcji, jest po golu, jest, daje ci to awans. Sędzia podchodzi, daje ci tam czerwoną kartkę. Jest po zawodach. No. No no, znaczy, to... słabe to jest, no i no, tyle. Słabe, no. no dokładnie, no ale no niestety, no, tak, takie rzeczy. I wiesz, no i teraz. Ja wiem, jak mówię, ale no, akurat w znaczy... tym momencie dla kibiców Porto i dla, wiesz, no dla nich to jest Panie absolutna ci, tak. rewelacja. No, to jest... Poczytaj, poczytaj fora Realu Madryt znaczy, i zobacz. Jak bardzo niektórzy kibice wstydzą się tego, kto jest ich trenerem. Bo to jest naprawdę ordynarne. To, co on robi jako, jako trener, jest... Ciekawe, czy to samo napiszą, jak Real zdobędzie mistrzostwo. Yy, wiesz co, nie wiem, ale... Myślę, Słabe. że nie. Znaczy, znaczy, nie myśl, no, część ja my... będzie na pewno świętowała. Tak? Nie mówię o, mówię o tej części, która teraz narzeka na Mourinho. W momencie, w którym Murinio zdobędzie Ligę Mistrzów albo zdobędzie ten, czy tak samo będą pisali znaczy, o ja myślę, tym, że, się że nadal w Ja mam, nie. myślę i mam nadzieję, że jest taka grupa kibiców, którzy tak samo jak nie godzą się na rasistowskie okrzyki na stadionach, na nie godzą się nie wiem, narzucanie butelkami w kibiców... Y drużyny przeciwnej, tak samo nie godzą się na tego typu zagrania nie fair, bo dla mnie to by całkowicie psuło, gdyby trener mojego zespołu robił tego typu rzeczy, to by dla mnie psuło radość tego zwycięstwa. No bo co nie, tak, tak, tak no ale to się nie dzieje nagminnie. Okay, no to znaczy było dzieje się. No, nie, no, co, wy, wypowiadanie na rzekanie na sędziego? W wypadku Murillo to, no, to, po ja to jest kolejka Łapanie To co on wyprawia na konferencjach prasowych. Nie, ale to nie, ja nie mówię o tego typu rzeczy. Ale to jest w ogóle nieistotne. No. Znaczy, co jest nieistotne? To, że wywieranie presji na sędziach, to jest nieistotne? Znaczy, to nie, jest, jest istotne. Na no, sędziach to wszyscy presję wybierze. Tak jest. Przytoczyliśmy dzisiaj parę przykładów trenerów, którzy presji na sędziach no, nie wywierają. Trenerzy to piłkarze nie, w czasie de... meczu no, sędzia jest po to, żeby no, nie dać się presji poddać. No, no, około, że że tak, no. ale są tacy, którzy, którzy się poddają. No to nie, tak. nie powinni być sędziami. Ale są, a później weryfikuje ci to wynik na koniec sezonu jeden, dwa punkty stracone w rozgrywce, o której decyduje sędzia, który uległ presji. No, come on, no. To nie jest tak. Dobrze, się nie, więc, tak. nie, nie ja, Już myślę, tak. ja myślę, że myślę akurat, że to, to jest jakby taka taki folklor. No. Panowie redaktorzy, już tak, Murinio na dzisiaj mamy pandy. zaliczonego. Tak, ja myślę, że Zidana, pobyłyśmy... to tutaj próbowałeś podać, żeby... ale to już god puścimy sobie. Było dużo o Mourinho, to Zidanie nie będzie dzisiaj. Ja bym odpania. chciał trochę o ręczno i o siatkówce, tak, tak, bo, no, to bo, to bo się sporo działa. Tak, tak, siatkówka prawda. bardzo głównie dzięki działaczom. to no, no, tak, tak, bardzo tak, ciekawe. Or... Kolejny, kolejny nowy przykład, kiedy działacze potrafią wymyślić albo Ja myślę, że wreszcie działacze... świata rewelacje. rewelacja siatkarcy dojdą w końcu do tego, że właśnie niepotrzebni są im siatkarze tak naprawdę, drużyny, tylko po prostu można wziąć monetę i rzucać na początku sezonu, ustalać wygraliście wy w tym sezonie i już. No dojdą do tego, do czego chyba PZPN kilka lat temu doszedł tylko tak, bo w tajemnicy trzymają. To jest największa tajemnica. PZPN. oni jeszcze mieli znaczone monety i rzucają tak, jak im pasowało. PZPN jeszcze tak było. Był taki film z Delonem i Belmondo, w którym to Delon miał tak, tak. dwie kieszonki Borsalino Borsalino, tak, tak. tak jest w jednej miał monetę z dwoma reszkami A w drugiej miał dwa orzełki Piękny film w ogóle Taki Piękny o męskiej film. przyjaźni tak, tak. Smutny, bo tam któryś z nich zginął na końcu no. Chyba Delon, Delon na końcu Tak, wy, to filmie... wybrał to, wybrał to Często filmach, Rzucając sam monetą zresztą no. No. No. Ej, ej, ej No to wracając do świadkówki. Cudowna instytucja złotego seta. To jest w ogóle absolutnie kuriozum. Genialne podejście. Kto to wymyślił, jak na to wpadł, i jak to przeprowadził, nie wiem. Nie wiem, jak po Ale W złotym związek. secie? Tak. W złotym secie, po tym jak się wygrywa, przegrywa mecz 3-2, później się go wygrywa 3-0 i, i się gra z złotego seta, na tak. I po tym jak drużyna odpuszcza ja sobie trzy ja ja węgiel na przykład wchodzi i jest tak. wielki sukces i w ogóle cudowna historia. A potem to niestety okazuje się, że ma również... Znaczy to. to... najgorsze jest to, zresztą do tym tym to, to... A ja, ja, ja... w Węgiel zresztą przegrał ostatnio z fartem zwanym Bo matematyka to nie jest królowa wszelkich nauk, królową wszelkich a nauk dziś, a tak jest los. A propos, a propos dzisiaj, jest dzia, dzisiaj, dzisiaj mamy międzynarodowy dzień liczby pi, jakby ktoś nie wiedział. A bo jest 3-14. Święte matematyków. Tak? Ja wolę no, no proszę. Tak, tak. I ten, co ja miałem najgorsze w tym wszystkim jest to, tylko, że tu ja miałem to powiedzieć Ale to, to powinno być, być o 15 i 16 jeszcze powinniśmy A, te ty... To dalsze, kole... dalsze cyferki. To polega z te, co napisał już wcześniej na, na swojej tej. Więc wygląda jakby był wtórny trochę, ale to już chciałem wcześniej powiedzieć. Tak, no wal, vale, wal. To... Nie, najgorsze jest to, że gdyby, że te reguły są ciągle zmieniane, tak? Gdyby te same wyniki, które były w tym sezonie, w meczach polskich drużyn były sezon temu, to z tego co wiem, awansowałyby drużyny na odwrót. Znaczy, tak, tak. To, to, to. dwa sezony temu nie awansowałyby żadna, tak? A myślę, że na przykład cztery sezony temu awansowałyby obie. Więc jakby, no to jest kompletny bezsens, bo... Nie, to jest... To jest... Ja naprawdę, nie, ja jak o tym przeczytałem, to mówię tak, ale... Dlaczego i po co? No nie wiem, no nie wiem. Losu znaczy, znaczy znaczy, się, bo, bo dla mnie, bo, jak zacząłem czytać o węglu, mówię, no moment, przecież to jest jakiś idiotyzm i to tak kolosalny. Taka o, głupota, mimo że znaczy, tak. Jak na człowieka, wiesz. który przedstawiał się kiedyś Kazimierz Płomień z Stowin. Znaczy ja ci powiem, to skąd prawda. to się wzięło i teraz już całkiem na poważnie. Całkiem na poważnie to rozgrywki w siatkówce w momencie, gdy gra się dwa mecze, mecz i rewanż, to wymyślenie dobrego sposobu na rozstrzyganie tego przy zwycięstwie jednym drużyny jednej, drugim zwycięstwie drugiej jest strasznie trudne. Znaczy, Ciężko jest znaleźć sensowną, sensowną znaczy metodę. Nie, tak? Anglic tak naprawdę, Anglicy, Anglicy na to metoda, mają metodę w pocharzaniu. powtórzony. Wygrywasz, wygrywasz 3-2 w jakimś tam meczu. Znaczy... Jedziesz do kogoś na rewanż na przykład mm -hmm. do takiej Dużo lepszej drużyny, jedziesz do nich, wygrywasz u siebie 3-2, po czym odpuszczasz 3 sety, no tak. nie mecząc się absolutnie nic. I gra z złotego seta. I gra złotego seta? Złotego seta znaczy nie, na, na absolutnym poziomie. Znaczy tak ja nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, tylko twierdzę, że nie ma dobrego. No nie, nie, no. Znaczy jest jest dobrym i, i, rozwiązaniem jest, jest powtórzenie jest, meczu. No. Jest, jest jakimś absurdem. Ale gdzie? No, gdzie w terytorium meczu? neutralnym. No. Tak, no, tylko to, to, są, to są koszty, tak? Niestety no, no, w europejskich pucharach chce się grać w pucharach, trzeba mieć pieniądze. W pucharach jest właśnie dodatkowy mecz, to są koszty, no bo. Nie, no kiedyś, kiedyś był taki system po prostu jak w piłce nożnej, tak? Czyli, nie, no tak, no, się to jest sensowny. No ale też jest problem trochę, bo wygrywasz, yy, przegrywasz pierwszy mecz 3-0, tak? Jedziesz na wyjazd, przegrywasz jednego seta i jest po meczu. Po co grać pozostałe sety tak naprawdę? To prawda. Można spokojnie skończyć, bo, bo wygrana 3-1 nic Ci nie daje i jesteś, wiesz, no i to, to zabijało też trochę emocje. Ja, ja I jesteś wiesz, zabijało no. emocje i kwestia tu była bardziej transmisji i tego typu rzeczy. No tak, tak, tak. Nie no bo, bo, bo nie się dłużej nikt, przez transmisji, nikt bo nie nie oglądał, się obejrzał więcej reklam. Nikt nie oglądał pozostałych setów, bo nie było po co, tak? To niech nie grają do trzech do, setów do, tam do 25. Tylko nie grają od początku do końca do 75. Od razu. Jeden długi sek. No, to jest rewolucja. To jest pomysł, pan. nie? Tak. I potem, jak się znaczy, chodzi nie, to też nie, to grają no, do ale do to pomysłu. też nie, no, bo przegrasz pierwszy mecz 75-13 na przykład i w drugim meczu wystarczy 14 punktów drugiej drużyny i też jest pozamiatane. 70 punktów tak? Generalnie rzecz biorąc w takim razie jest stracona. No jest ciężko powiedzieć, bo kiedyś był taki pomysł, że liczono małe punkty. 75-13. Ja chcę bileta na ten mecz. Ale to z czego zdobyli te 13 punktów? A z błędów zagrywki. Z serwisu. Tak. Z, serwisu wyszedł jeden. z serwisu przeciwnika. Ja, ja kiedyś w podstawówce 15 punktów, jak jeszcze były takie sety, to zrobiłem 15 punktów zagrywką ale byłem wyższy niż reszta. Ale drużyna przeciwna poszła. Niż... Przy zagrywce to najważniejsze. Dzisiaj nie, no, problem polega na tym, że drużyny druży druży druży druży <laughs> druży przeciwnych grały same dziewczęta i jeszcze żadna z znaczy, To były drużyny, drużyny mieszane. Ja ci powiem, że przy odbiorze serwisu wzrost akurat głównie przeszkadza. Więc... <laughs> były nie, głównie, głównie, bo głównie bo pamiętam, pamiętam, pamiętam taki mecz, który oglądałem, jak jeszcze był taki system, że się liczyły małe punkty. I <laughs> był taki moment, że drużyna która przegrała pierwszy mecz. Wyobraziłem sobie małe punkty. W drugim meczu, meczu? prowadziła tak, tak. 2-1 i w trzecim secie mogła wygrać tego trzeciego, czwartego seta, wygrać mecz 3-1, ale szybko sobie pokalkulowali, że im braknie małych punktów, więc lepiej przegrają tego seta, to może w piątym uda im się ja odrobić te małe punkty jednak. O. Więc to no, też ma, była ma, Mają kłopot, no i... aczkolwiek uważam, że ten pomysł ze złotym pomysł, setem, to ten setem jest, jest... totalnie zabijający w ogóle no, Trzeci mecz. Generalnie... To, jest, to jest rozwiązanie Trzecimy. Do niczego to nie prowadzi no tak. trzeci mecz, podejrzewam, odpada chwilowo, bo FIVB sobie, czy tam te inne e, cewy. Pini cewy nie ma. Pieniędzy se liczą i no, ale wychodzi, nie, nie, że... nie, nie, nie. albo też set... albo, no, albo roz... z drugiej strony trzeci mecz to trzecia transmisja telewizyjna. No, więc no, są więc, pieniądze. Albo więc... no, robimy... czas, Albo czas, podejrzewam czas. momencie, jak Polska Liga Siatkówki wymyśla sobie, wiesz, więc... drugą rundę, którą to... gra się nie wiadomo po no, co tak, i dlaczego. Albo robimy poważne rozgrywki ale wiesz albo bawimy się w Temacie, to jest, w to temacie jest poważnych nada, no. rozgrywek te Federacja Siatkarska nie jest najlepszym przykładem, bo nie są mistrzami w robieniu niezbyt poważnych rozgrywek. Bo zobacz, jakoś w Stanach Zjednoczonych nie wiem, best of six, best of seven, best of four, best of something, tak? Chyba też w siatkówce był taki pomysł kiedyś. Tylko no to I dają właśnie... radę, tak? Dają. A zresztą koszykarze tak grają europejskie puchary przecież. Obrzędne. Śmigają I... po Europie w to i z powrotem. Te... Dokładnie. I grają mecze codziennie czasami. Codziennie. No w NBA też się zdarza trzy dni z no, rzędu no, grać mecz, dzień no. przerwy znaczy i oni, oni tam koks ściągają strasznie, no, także tam... To może no... tak, to może... <śmiech> ale, no to... ale w Europie co dwa dni też daliby radę. To nie jest tak, że musisz przebiec y, nie wiem, 14 km w meczu, tak jak no, w piłce no, nożnej. No nie, na tym start rzeczywiście trochę te rozgrywki krajowe. No, to, to, to, co zrobili w polskiej lidze, no to jest jakaś bzdura, no przecież... No, sami się mi no, siatkarze mówią. no i wiadomo po co oni grają, no tutaj nic się już nie zmieni tak naprawdę, no, ale formuła Muszę... jest zamknięta, no. Nie, no ja uważam, że w ogóle tak naprawdę w siatkówce mogłoby swokładnie funkcjonować liczenie po prostu dużych setów, a potem małych punktów, no to jest no właśnie liczenie małych punktów w tych dwóch meczach no właśnie, się jednak nie sprawdza, no ale no, no, liczenie setów na przykład się sprawdza, no, no, no, no, no wiesz no 3-0, no, no nie, ale grać nie też jest tak, że jak ktoś przegrywa 3-0 to potem ma raczej tak, małe szanse na to że wystarczy... tak, teoretyczne ma, ale wystarczy a tutaj już, w w teorii już nie ma, no. ale wystarczy Jeżeli policzyć. -0 wystarczy u siebie, policzyć. To możesz wygrać 3-0 na 5. No. Wystarczy ale jak policzyć jednego seta pierwszego, to już nie możesz. No tak, już nie a wystarczy policzyć mecz no dobrze, ale jak... do dwóch zwycięstw, tak? Koniec. No tak, no, albo, gramy, best free, albo, albo best of, five best of free, albo best of five Best of free, five, koniec I jest po zawodach I nawet nie trzeba na neutralnym I nie trzeba nawet liczyć małych punktów, ani, ani setów, ani niczego po Mecze po prostu... na neutralnym terenie nie, nie są dobre, bo mało ludzi przyjdzie go oglądać no, no Ale, ale no, te wszystkie serie best of five, best of seven mają ustalone reguły Ten kto jest rozstawiony gra no, dwa tak, mecze tak, u siebie tak, Ten, ten, ten kto jest rozstawiony nie, nie, niżej gra jeden mecz, koniec Proponuję się tak wysłać do posła Hoffmana z tak, Pisu. No. On jest świetny. Nie, nie, nie. Do władz, proszę cię, do władz siatkarskich, to nawet chyba światowych kandyduje, albo może już nawet wszedł yy, <śmiech> Antoni zastępca. Nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie zastęp, <śmiech> Zastępca szefa sportu w Polsacie. Polsat, jak wiadomo, w siatkówkę się mocno angażuje. Tam jest taki człowiek. Ty, to to ma znajomości tam. Mam, wy Nawet osobiście tego kolegę znamy, stąd to no wiem. No ty idziesz to no ty, co? No, no, no, no, no, tak, tak. no, tydzień no, mamy. Panowie redaktorzy spiszą swoje postulaty, pomysły na zmiany tutaj. Znaczy, ja, ja myślę, że akur przepisów. akurat ten kolega, to on sam pomysłów ma na tyle dużo i dobrych, że jak, jak on no, tam widzisz. do tych władz wejdzie i będzie miał przebicie, to ja to był, byłbym o to spokojny. No, gorzej... To będziemy bogaci. Dobra, następny temat w takim razie. Następny temat? Co? No, Ręczy nasi grali no, ze Słowenią. Dwa razy, dobek, nawet, dwa razy jest, nawet grali. Tak, tak. Najpierw ze było słabo, szczęście. potem było lepiej. No. Zdecydowanie lepiej. Znaczy, zmienne szczęście jest o tyle dobre, że za drugim razem wygraliśmy tak. z pięcioma bramkami. Tak. tak. Znaczy, to no, ważne by... jest to, że, że no, gdyby ten drugi mecz przegrali, to chyba może zamiecione by, by było. To by koniec. To, tak, tak, byłoby koniec, tak. Nie. Byłoby po zawodach. Natomiast pocieszające jest to, że i wprowadzeni młodzi zawodnicy, i ci, którzy wcześniej stanowili o sile zespołu zagrali wszyscy równo wreszcie Znale... no to, że zagrali w pierwszym meczu równo to jest to, to, mało, mało pocieszające tak, ale w drugim, mówię o drugim meczu tym w Zielonej Górze, że no, normalnie zagrali tak, taką normalną piłkę ręczną do jakiej byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie tam no tak, ja, ja, myślę, nie, nie, ja to widzę, ja to widzę nie, nie, niestety nie zgodzę się do końca z Tobą bo, bo to nie był taki jeszcze normalny mecz polskiej reprezentacji no Niestety... więc to nazywasz, bo normalny mecz, ale z kiedy? Bo jeśli popatrzymy na ostatnie dwa lata, to nasza drużyna cały czas ma przeplata mecze dobre ze złymi, no więc właśnie, trudno powiedzieć, że to jest mecz normalny. Niestety cały czas, no przynajmniej ostatnio, przez ostatni rok to tak można zaobserwować, że cały czas mamy problem z powrotem do obrony. Strasznie dużo no, czy, bramek tracimy chłopcie... po prostu przy, przy, przy czy... szybkim rozpoczęciu przeciwników. No i odwrotnie, z, z wyjściem do kontr też jest o, słabo. Zgadza się, za jest, wolno biegamy. I, no. i, I to jest po prostu <laughs> cały czas ten sam problem I, Ale... i tracimy bardzo wiele, bo mamy świetne momenty, których naprawdę gramy dobrze w obronie i gramy dobrze w ataku i potrafimy sobie te tylko potem następuje seria głupich takich właśnie historii, tak, takie które się tracimy szybko, każdy... szybko, że się zdarzają przeciwnikom dwie, trzy szybkie kroki. No teraz na mistrzostwach w każdym meczu tak. było takie Minimum 5, a czasem nawet 10 minut kompletnego przestoju. I ze nie działo się też, nic. ze też Ale tak było, że był taki po prostu moment, wchodzi... że my pracujemy na bramkę w pół wczoraj minuty, minutę, podczas Niemców... kiedy przeciwnicy rozpo... tracą bramkę, rozpoczynają i 20 sekund później już jest wyrównanie. Wczoraj oglądałem mecz Niemców z Islandią. 15 minut bez gola. Niewiarygodne. Obie drużyny? Obie drużyny. Niewiarygodne. Znaczy fakt, że bramkarze wyprawiali cuda, poprzeczki, słupki i tak dalej, nie? Rozegranie w obu drużynach na średnim poziomie, ale 15 minut bez gola. Mam od stanu, nie wiem, 6-1 do 7-3. To się zrobiło tak. No, po pół meczu to trwało. To niewiarygodne. U nas tak nie ma, ale zgadzam się z, z tym, co powiedział Ernest, że za wolno biegamy. Za wolno biegamy do obrony, za wolno biegamy do ataku. Gramy statyczną piłkę ręczną. No to jest to, co mówiliśmy po Mistrzostwach świata, tak, że piłka ręczna poszła po prostu tak, w szybkość. Gramy w szybkość. Nasza tak, gramy statycznie. Tak samo zresztą, jak i piłka nożna. Nasza drużyna przede wszystkim się jednak postarzała. tak? No tak. Ci piłkarze nie będą tak. coraz szybsi, raczej będą coraz wolni. Oni mogą nadarwać doświadczeniem, techniką, ale no do szybkiego biegania to trzeba brać młodszych, a młodsi dla odmiany odstają niestety mimo wszystko trochę techniką, techniką doświadczeniem i, i, no i wszystkim poza tym, od tej drużyny we, weź szybko znajdź chłopa, który waży 90-100 kilo, bo tak ważą normalni piłkarze ręczni, który jest szybki, znaczy wiesz, no widzimy, technicznie widzimy. dobrze no, przygotowany, ale nie ale no, widzimy, rów, widzimy, wierąc, wiesz, no to, to, to, oni też bywali tacy, no to, jest, to jest, na takiej zasadzie, no kwestia jest tego, że nie no, ale popatrzmy na to, co się dzieje w lidze. No, nie, no, piłkarze no, ręczni widać, nie, że... nie rodzą się na pniu, to nie jest tak, że wiesz, że nic Nie no, na ni pniu to się wiesz, nie rodzą. Nie no, u nas jest bardzo mało młodych piłkarzy ręcznych, u nas jest znaczy, bardzo może, mały cały możesz czas szkolenie młodzieży, u nas jest mała popularność tego sportu, mimo wszystko cały czas zostajemy bardzo mocno w tyle pod tym względem. Jest mało chętnych, jest mały nabór. WIWE, które szczyci się chyba największą szkółką w Polsce. No, największą, właśnie. Pod jest... tym względem, oni ale... cały czas narzekają, że cały czas mają brak młodzieży, że, że to jest na zasadzie takiej, że owszem, młodzież przychodzi na początku na, na zasadzie fascynacji, no, bo w Kielcach jest to sport bardzo popularny, ale jest to niestety sport bardzo ciężki i trudny do uprawiania. No, no jest. Jest bardzo kontaktowy i on się niestety szybko kończy. To co powiedziałeś sport kontaktowy, to żeby nie zniechęcać naszych słuchaczy, to ja ci mogę opowiedzieć mój pierwszy trening, <grym> jak poszedłem na no izwórę. Dobra, w ale z drugiej strony, przepraszam cię, przerwę tylko na no. chwilę bokserów i w ogóle tych te, te, te sztuki walki przeróżne się rozwijające. Jest mnóstwo chętnych dla odmiany, a to jednak jest a, trochę bardziej kontaktowy Nie no tak, no, e... właśnie... i tak i nie. Tylko, że ten kontakt przy, u, u boksera jest jakby zdefiniowany istotą. No. Poza tym na osiedlu no, tak. jesteś gość. Tak, tak. A, tutaj, a tutaj tak... No, pink, to pink, piłką rzucisz no, tak. szybko? No, no, no, no. A, tak, to a muszyło, potem nagle przychodzisz na trening i okazuje się, że krew pot Musisz wiesz, Musisz mieć no, pod uwagę tak, to, że tam tak. przychodzą wiesz, tych, którzy, to... którzy mają 13-14 lat. No. Znaczy to... I każdy chce być tak. A teraz tam, redaktor tam. Zawada opowie swoje przeżycia. O no ja miałem fatalne doświadczenie. A, to... Na bram to cię postawi. No nie, ale... Nie, <laughs> A, jest, jest ale, ale zrobić normalną a, rozgrzewkę ale, ale, ale, ale przed meczową 30 bramka. piłkarze ręczy rzucającą piłkę z samej pecy, z sześciu, Naraz. nie, ale rzeczywiście a propos bramkarza była ciekawa historia, która też mi wiele uświadomiła po prostu koledzy tam na rozgrzewce pokłócili się bramkarz z jakimś tam rzucającym no i ten rzucający wyszedł w powietrze na szóstym metrze i Bramkarz, jak to bramkarz, zrobił pajacyka w piłce ręcznej No i wtedy dostał, gdzie? Twarz albo? No albo albo <słuch> Tak z trzech metrów Albo, dostał w albo Tam się nie zakłada ochraniacza w piłce nie ręcznej na poziomie juniorskim, nie na, Znam bramkarzy w piłce ręcznej dorosłej, którzy zakładają tak zwane suspensoria Na przykład szmal zakłada No bo dostać, dostać tą to jest kamień, nie? Nie, no to jest masakra, no, taką no. piłką zresztą no. był taki finał mistrzostw świata Niemcy, Francja, kiedy wrzucono piłkę. Zresztą bijatyka była no. podczas tego finału, kiedy bodajże Niemcy rzucili francuskiemu bramkarzowi w głowę. No, czerwoną kartkę kiedyś. Za to jest czerwona kartka albo w Albo jedno i drugie. Tak, tak. Ale Czy tutaj był rzut? Tu po trzech minutach na parkiecie, ponieważ byłem tak tym wyróżniającym się zawodnikiem swojej klasowej drużyny, zostałem tam zaproszony na trening. No i zobaczyłem po trzech minutach, co się robi bramkarzowi. a później sam doświadczyłem tego. Jak się wychodzi na szóstym mecze. Wyszedłem na obrońcę na wykroku, jak się idzie z ręką w górze, tak, to ręka i noga jest wykroczna. No I w tym momencie koleś po prostu wziął moją nogę wykroczną, która była nogą prawą, na swój bark. No i wylądowałem lotem pikującym na parkiecie mordą centralnie. No i to był jakby koniec mojej kariery w piłce ręcznej. Tak to, no, to byłem za słaby. To jest straszny sport. Jakbym gorzej wylądował, to, by mi, to bym sobie kark skręcił po prostu. No. Nie no, dramat. No, to jest dramat. I tak kończą. No. <śmiech> Wiesz, poobijane tam, połamane żebra, połamane nosy. I... No, jest to straszna bijatyka. No. Znaczy rugby, rugby to jest zabawa no, tak. przy, przy, przy piłce ręcznej. To jest Bo tam dochodzą jeszcze takie drobiazgi typu szczypania, łapania i tak dalej, których, których się tak naprawdę czy... nie widzi, a które są niewiarygodnie bolesne. Połowa rzeczy, bo które... Potrafią to robić. Połowa rzeczy które nam się wydają yy, faulem, yy... takie co myślimy, że jak kogoś złapiesz w pół, rzucisz nim o ziemię, one nie są w piłce ręcznej faulem, to są rzeczy dozwolone. Cała gra w strefie na szóstym metrze. To jest walka wręcz. To, jest, to są zapasy, to są zapasy, co takie misie ważą po 100 kilo, tak, zresztą, zresztą jak jeden duch wiesz, o chodzi, ciepnie wiesz, o, o ziemię. O to, bo to nawet nie chodzi o to, że to są zapasy. Tam jeszcze są takie właśnie drobiazgi w stylu, wiesz, wkładania, wkładania kciuka pod, pod żebro, szczypania, chwytania za słudki. To jest, wiesz, to jest coś nieprawdopodobnego, jakie to jest bolesne. Mamy ja wspólnego wiem. znajomego, tak, tak. Który, który, który ma takie hobby, jak sobie trzy piwka jak sobie wypije trzy no. piwka, to tak... Znaczy, ostatnio... Tak, albo mnie, po, mnie po podrzuca. Został ciężko kontuzjowany. No, meczu hmm. zresztą właśnie, tak? No, nie tym zrety, 51 zrety. ileś tam, tak? To w ogóle no, w tak. kur kuriozalne. W trzeciej minucie strzeli. Jak to Ciebie podrzucać? No mnie no, podrzuca. tak. No, mnie Filip, tak podrzuca Filip, i mówi tak, tak ale tak, nie jesteś lekki. Tak, Filip, o, Filip kurczę. To teraz wyobraź sobie, co robi z tą małą piłeczką. To jest 70 krotny reprezentant Polski. Filip Kliszcz. A ile ty masz w tej chwili? stówki, no. Tak. 98. Jakieś... Znaczy... Cały czas hostyluje w tych granicach. Boję ale... się, co by zrobił ze mną, no, tak I że wiesz, i jest, jest, mną. I to jest, jest a propos wagi. No, to jest, to jest, on teraz waży, jakiś tam z tego co ostatnio z nim no rozmawiałem, 96 kg. Ale on, on ale ważył mówił, że w... w dobrych najlepszy... momentach koło 120. No nie, nie. Mówił, że najlepszy czas, kiedy, kiedy, kiedy grał w właśnie, kiedy zdobywali mistrzostwo i kiedy, kiedy czuł się jakby, jakby naj, najmocniejszy i najsprawniejszy. Ważył 107 kg, no. 104, no, okay. 107. Miał te, te, takie długie drędy. To jest i tak. tak. Generalnie przyjmij ściano. takie rozpędzone cielsko teraz. Nie, no to masz jest na siebie. Grać nimi, ja pamiętam, jak graliśmy razem Sam w piłkę i obok, obok niego grał jeszcze inny wtedy piłkarz wiwe y, taki Wojtek, i oni stali w obronie. Ja widziałem, jak piłkarz próbował go minąć, lekko przepychając. I to jest fantastycznie jak się ogląda, bo ci ludzie stoją po prostu jak wryci w ziemię. Nie da się ich przewrócić. Nie tak, że on ma jedną nogę do przodu, drugą do tyłu, jest zaparty wiesz, i się nie da przewrócić. Nie, nie. Oni stoją po normalnie prosto, niemalże na baczność, z lekko rozstawionymi nogami. Nie przepchniesz. No nie. Po prostu nie. jest to, No bo on ma, on ma linię z tyłu, tak? Nie może bronić w tym. <grym grym> polu, nie? <grym> no, nie tak, no Za to, za, to jest, jest karny. I, i, I ja, jak grali z w piłkę, widziałem, jak się po prostu przeciwnicy od nich odbijają. No. Chłopaki wiesz, grali w piłkę, no ale się odbijali. No. To jest. Spotykasz się z taką potężną górą mięsa. I teraz wyobraź sobie, że. Takie dwie góry się zderzają. Takie dwie góry się zderzają, jeszcze oprócz Jeden ci tego jeszcze kciuk wkładają, wkłada. wiesz tam i robiąc różne rzeczy. No to jest masakra. To jest masakra to jest strasznie kontaktowy sport. No zresztą najlepszy, jakby ostatnio obejrzałem sobie był taki mecz, mecz gwiazd Bundesligi w piłkę ręczną i tam grają, no bo to jest mecz gwiazd, towarzyski taki dla zabawy i tego się nie da oglądać, to w ogóle to, to, to jest inny sport w tym momencie, hmm. no bo oni nie bronią, no bo jak bronić piłce ręcznej tak na luzie, na spokojnie, tak? No, no, no nie da się. No, no tru prostu, trudno wiec. jest komuś zajebać w ryj na Tak. To tak trochę jak tro tro tro jakbyś robił. Ale to na przykład Filip opowiadał, jak wyszedł, wyszedł ze, swoim, ze swoim serdecznym przyjacielem jeszcze ze Śląska Wrocław. Me mecz w towarzyski bokserski robił dobrze No właśnie próbowałem nawiązać. Bo w normalnym meczu bo w normalnym mecz mecz bokserski. Takie wiecie, to nie robimy sobie krzywdy, no tak, tak na spokojnie, na, na luziku. <grym> bardzo dobry pomysł. Chyba mamy bieganie po ringu, Bardzo dobre. O tak, no, no, no, użycie mielibyśmy bezbożerskich no, gwiazd warzywnych Będą gwiazd. <grym> <grym> Będą się okładać goździkami. <grym> No tak jak zdobycie Mistrzostwa Świata z przypadku podnoszenia ciężarów. Myślę, że myślę, że powinniśmy takie igrzyska w ogóle zorganizować. Tak, tak, towarzyskie. Towarzyskie. Tak, towarzyskie. Towarzyskie. towarzyskie igrzyska sportu baltu. Podnoszenie ciężarów mamy ogarnięte, boks też. No i jeszcze piłka ręczna, bo piłka ręczna, to, co zacząłeś mówić, no, piłka ręczna bez obrony to jest gorsze niż koszykówka. No, nie, no, no bo oni się stoją nie niby, tam wiesz, w sześciu stoją. Nie ma że wyciągają ręce. No tak, bo nie, nie, nie. A, a taki bielecki wyskakuje i rzuca gola po prostu, no. a bramkarz nawet nie próbuje bronić. Jak on ma całą bramkę do wyboru, no to nie ma szans. Znaczy, jak nie ma obrony, byłem na takim meczu w Kielcach, jak Iskra jeszcze wtedy grała z Wardarem z Kopie, tam był taki Macedończyk, grał, miał 2, dwa, tak, dwa wzrostu i piłkę trzymał jak kamień. Chyba o tym kiedyś no, na mówiłem. Na w wielkości 2,50. I on, on, on rzucał bramki z połowy boiska. Tam Stęcznieski jeszcze wtedy bronił w, w Iskrze, który też wystawał głową nad poprzeczkę, czyli miał ponad 2 metry. No ale ten, ten chłopak z Macedonii, no to on jak kamieniem rzucał. To jest, jak nie ma obrony. Nie, no tak. no... Taki myślę, ten, jak on ten Chorwat się nazywa, ten kołowy. E... Wori. Igor Wori. No. Taki Wori, to ja myślę, że on, on cegłą jest w stanie dorzucić do Serbii. Z Ale z Chorwacji czy z niej? Z dowolnie wybranego miejsca w Europie. Nie no, nie, no, tak. no Szczególnie to miałby wiesz, taki dodatkowy <grym, grym, grym>, motywację. Wymotywację. No a propos to ten, Vive znowu już szaleje ze zbrojeniami. Bo no tak, do Pili to już no no polską ligę można zamknąć spokojnie. Znaczy, myślę. liga jest zamknięta, tylko pytanie co z losowaniem. No. Bo, znaczy nie wątpię w to, że ta drużyna awansowałaby dalej, gdyby nie to, że Barcelona, gdyby no nie, da, nie to, to że, to że Kilonia i Reynie Carleven. No nie wiem, No to masakra. Nie, nie można tego żyć. No to jest tak jak nie wiem, no, awansujesz nagle z Polski do Ligi Mistrzów i w grupie trafiasz Barcelonę, Manchester i. Okurę, to wiem, jest i, zły przykład bo, i Real Madryt. Bo, no. bo każdy z polskich prezesów by sobie za to dał ręce i. pociąć i, tak, bo to. Odciąć, bo i tak nie przejdą do transmisji. jak patrzyliśmy na grupę Lecha, to też mówiliśmy, że to. że jest niedobrze wszędzie, wszędzie się no. da. No. Wszędzie się da a tu no, tak poszedł tak i z Bragą, i z Bragą, odpadł, która była najsłabsza nie, z tych tak. wszystkich drużyn no tak którymi... de facto patrząc na to z perspektywy już pewnej czasowej świadczy to o tym w jakiej formie był i Manchester i Juventus, Juventus no i tyle znaczy, no i w... przyparciło się też trochę z Juventusem przy warunkach no, no tak, tak ta no, to zima, to, to, to zima na pewno zima zima pomogła na pewno pomogło, mecz, który no. nie powinien się odbyć z Bragą też tak do połowy wydawało tak, się, że tak, się tak. uda w ten sam sposób no a niestety w Portugalii śnieg nie chciał podać a Braga pokonała Liverpoola. Brakuje no, no, jest taka zła ale jak po... Liverpool zagrał <grym> no. tak, jak, że zacytuję, taki Piach. Jak gra ostatnio dokładnie. No, no. No. no tak, ale, ale, z ale z Manchesteru. wygrał akurat, więc i to, ale, i to jak? Alares. No? No. no, właśnie niesamowity mecz. Właśnie wiarygodny. No. W ogóle niesamowity mecz Liverpoolu, bo a o tym nie mówiliśmy, a warto, bo. Liverpool zagrał w niewiarygodnie nie, w tej dzień, dzień no, dzień niewiarygodnie. wcześniej no. oglądaliśmy Barcelonę i rozmawiałem z naszym słuchaczem Cristiano na temat tego ewentualnego meczu, czy można go gdzieś obejrzeć. Po czym stwierdziliśmy obaj, że w zasadzie nie jadę sobie Czechy, do sobie odpuśćmy w takim razie. Tak, sobie odpuśćmy w takim razie, bo, bo niewiarygodny mecz. Bo tutaj nie, nie widzieliśmy szans dla Liverpoolu tak naprawdę większych. A tu patrz. Poza szczęśliwym urwaniem ewentualnie remisu. A tu odjazd. No. Fantastycznie popracowane w ataku, przede wszystkim przez, no, trzeba e, powiedzieć, że, że, przez pana, pana Dirka. No i, i Manchester, Manchester bez dwóch podstawowych obrońców. E, no tak, środka. tak. tak, tak. No, no, tego, ale to już nie, bie, ale, nie no, pierwsza historia w tym no, sezonie. Tak, tak. To prawda, że Man no, tak, Manchester Manchester ma Man w tym sezonie to jest naprawdę znaczy, sukces, że oni są na szczycie tabeli. Znaczy, dla mnie Manchester to jak się nie doczeka rozgrywającego. Znaczy ja mam w ogóle Mur Mourinho, no, Boże. Sargustin. Ferguson od zawsze, od zawsze, odkąd ten Manchester prowadzi i mimo tego, że zdobył no, mnóstwo tych, tych torfeów, on zawsze miał problem z, rezerw z rezerwowymi. Znaczy zawsze było tak, że za pierwsza jednastka, jeżeli dopóki oni grali i dopóki tam nic się nie działo, to oni byli w stanie wygrywać mecze i... i, i... nawet ten sezon, kiedy oni zdobyli Ligę Mistrzów, tam w środku był Skolsi i Keane, był ten Bat jako jedyny zmiennik i koniec tak naprawdę, tak? <grymne> Słowa sakta, Nikki Bat. Dokładnie. No. No. I go wyciągnął. I ta, drużyna, I ta drużyna doszła do finału. No tak jak Fletcher i ten Gips. Jezus. No, tego Fletchera to został, bo no, nie, Fletcher nie, nie, to wiesz, nie, wiesz. Ja uważam, że Fletcher i Carrick akurat to nie są najgorsi pomocnicy. Nie, ale wtedy nie było nikogo. Tak. Do, do, przecież w finale, gdzie właśnie Kenny Skolls, ten słynny finał z Bayernem, który moi nie mogli zagrać za kartki, to tam w środku pomocy grał właśnie Niki Bat i Ryan Giggs musiał zostać przesunięty do środka pomocy, bo po prostu nie było, no nie było nikogo, kto, kto... Kto by, kto by ich zastąpił? No i to teraz też tak jest, że jest widzić i jest Ferdinand i jakich nie ma, to już jest no jest no jest ten Brown od 100 lat, który, który... jakoś tam łata te dziury, no. ale wybitnym piłkarzem to o, nigdy o, o, o nie szay, będzie. To, jest oszej, który no, bardziej jest tak bocznym obrońcą albo no defensywnym tak, tak. pomocnikiem, Na no a Smoling no to, to jest gdzieś tam 6 klas niżej. No nie, no on żartuje. jest juniorem jeszcze. No. Wow. Znaczy tak na dobrą sprawę jakby ich rozparcelować. To, to bo, znaczy, no, co ale mówię o Nie, Tam o wybitnych piłkarzy w tej chwili w Nie, tak? czyli znaczy jest, jest paru czyli wybitnych, berbatow, al, ale, berbatow, ale już dość starych Tak, Berbatow, Runej no Jest no, kontuzjowany Gix to już, są już są... Emerytura, no, jest no, emerytura wybitnych, wybitnych, to jest absolutna emerytura Nie, Nie, wybitnych Przy naszym poziomie renowacji Nie, nie, to są emeryci 400 zł Widocz nie gra, Ferdinand nie gra Evra to jest świetny obrońca A cała reszta To są piłkarze, jakbyś wziął kadrę 20 osobową i rozpuścił średniaki. ich po, no po klubach, to by zniknęli Zginą. w Blackburn, w Nottingham Forest, nie, w miol. Zresztą paru odeszło. jakieś takie filne i, I gdzie? I gdzie jest? jest nigdzie. No niki badoczeć, niki jest nigdzie. Znaczy, to są zawodnicy, którzy gdzieś tam anihilują ani się kompletnie. Ich nie ma. Zresztą. Nie ma. Anihilują się <śmiech> będąc rozparcelowanymi. <śmiech> znaczy taki na przykład taki taki filne villa spotkał antyfilan villa. <śmiech> I <oni> się <śmiech> Nie no, Odwrócili się znaczy, w fazie i koniec. Nie, no, nie no, bo ciężko jest wiesz, no, się Nie bo jak patrzysz na, na drużyny Jakieś takie z charakterem Takim futbolowym tak, no masz, Czy to uważasz, w... że United nie ma charakteru futbolowego? Nie no ma charakter, ma charakter trenera To ja mam dla ale, was pytanie Ale nie ma, nie ma W tej drużynie nie ma nie wiem Trzech, czterech piłkarzy Którzy stanowiliby o sile no tak, tego zespołu no, no, na boisku. Tak? Nie, bo siłą nie ma rdzenia. Manchesteru, siłą Manchesteru jest, no, znaczy, jest trener. Jest, jest, jest, no ale, jest trener, ale, i ale nie, drużyna, no, ale w, no. w czasach, w czasach tej największej świetności zawsze był kantona, później był Roy no, Kim, no, tak. Zawsze Beckham, był ktoś, kto był na tym boisku. Zawsze, zawsze był charakter. Tak, ktoś, charakter. No. A teraz rzeczywiście no, Ferguson szuka, no, ściągał, przecież i Werona ściągał, tak, tak, tak, właśnie Karika. Tak, on wiesz, no, szuka gdzieś tam w środku pomocy. O, tak, oczywiście, że tak. I, i, tylko, że to, jest to nie właśnie, jest takie proste. No. Wiesz, Szczególnie taki... będąc takim trenerem jak on, bo też nie może sobie znaleźć zbyt mocnego charakteru, bo później w niego musi butami Ech. rzucać w szatni. Tak. No, no miał nie, taki no. moment, że zobacz, no, Beckham, który nie był rozgrywającym, de facto rozgrywał piłkę w tej drużynie, mając obok siebie Verona. No tak, tylko, że on rzucał piłkę na centymetry. Weron no. no, też. Powiem wam, Veron widziałem też. ostatnio taki klip, to było chyba, nie wiem, mieć tam 30 najpiękniejszych goli w historii Manchesteru. No może nie w historii. Z ostatnich Oj, to tam było iluś tam 10 20 goli lat. Beckhama tam jest. 10 goli Beckhama, a reszta spadań Beckham. Tak. <głos> Mniej no tak, więcej. Te no, no, znaczy, najładniejsze strzelał pewnie Kantona, bo on strzelał, tak, no, to, jak to, strzelał to strzelał przed, takie przed, gole. Przed. Tylko to było że tak masakra. z ale, czasu ostatniego, także tam. Chyba... Ale to prawda. To, to ale jest już Beckham jest tak, bardzo, Beckham niedocenianym, bardzo niedocenianym, no, to, jak bardzo niedocenianym piłkarzem. centrował piłki na nos po prostu, że tam napastnik naprawdę nie mówi, no Ja się zawsze śmiałem, że to jest United. Zostaniesz królem strzelców, bo po prostu... Bo Cię Beckham było, jak, w cymbał trafił. Tak, tak, <głos> bo oni dostawali piłki na centymetry. Jeżeli Beckham nie podawał na centymetry, to z lewej strony podawał gig, znaczy... który wychodzi po prostu mijał obrońców i yy... puszczał Cię na puste pole. Ja, no. Niesamowite są to właśnie dośrodkowania Beckhama, kiedy on wyraźnie przyjmuje piłkę, albo nawet nie przyjmuje, w pełnym biegu, ale widać, że najpierw zerka Ta. i po prostu na milimetr to jest... zresztą, zresztą, zresztą... a to jeszcze nie jest tak, że to jest rzucenie piłki stojącej do stojących ludzi, tylko tam wszyscy biegają, są obrońcy Byl, jest bramkarz czas, podliczono, że 90% rozpoczęcia akcji w czasie meczu Odbywało się na tej zasadzie, że Schmeichel podawał do Garego Neville na prawo, a Gary Neville podawał do Davida Beckham'a. I to po proste tak, rozwiązania się sprawdzają. Tak I to było znaczy, 90% pora. Że, że było ciekawiej, najwięcej kontaktów z piłką w ogóle ever w badaniach statystycznych, w zależności od tego, czy Bramkarz jest prawonożny, czy lewonożny, nie tak. mają boczni obronić. <śmiech> bo... Jest mu najłatwiej. No, tutaj, tutaj była sprawa jasna, no, po prostu piłka wędrowała w ten sposób. Tylko, no, no, bo... że David Beckham po prostu. Musiał Jest to metrowym na... podaniem. Potrafił uruchomić. Natomiast. I... I... Zrobić gola. No. Rzeczywiście, David Beckham jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych piłkarzy, jakich w życiu widziałem na żywo. No i zdawałem relację wtedy, to dawno temu było. dzwoniłem ze stadionu Ajaxu. Tym bardziej, szkoda, że, że, tym piłkarz, tym bardziej Niesamowity piłkarz. Szkoda, że nagle postanowił przestać grać piłkę na poważnie. Znaczy, i gorsz, się, gorsz, gorsz, gorsz, najgorsze ciebie. dla niego legendy, tej, tej legendy, którą był w Manchesterze, było to, że, że nagle zaczął być postrzegany przez pryzmat bycia celebrytą, nie wiem, kimś dziwnym ze względu na swoje myślę, małżeństwo i tak dalej. Myślę, że gdyby on został w Manchesterze, był tym celebrytą, Celebrytą i nadal grał tak, jak no grał, to by mu to nie przeszkodziło. No ale on po pierwsze został celebrytą, a po drugie zaczął... No ale został dobrał. Spice Boyem nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie? Ale to też. No. On Spice Boyem ]right. został w momencie, jest, ja kiedy Ja uważam, że zdecydowanie na wyrost, bo w momencie, w którym grał w Realu, mimo wszystko David Beckham był takim zawodnikiem, który jak wychodził na boisko, to grał. I grał, nie w robił realu jeszcze, w realu jeszcze tak. Ale nie, ja grał mówię, później. nie grał w ja Później w obronie Świetny w obronie. ale nie tak. chodzi o absolutnie to było Nie chodzi o został On w realu, gdyby nie Capello, nie, nie wygrałby nic. Yy, trafił na zły moment. Yy, trafił na moment, kiedy trenerem Barcelony był Rajkard. Tak? I Barcelona przez dwa sezony wygrywała wszystko. I nagle Capello przyszedł do realu. Postawił na Backama zdecydowanie. Yy, I zrobił z niego takiego piłkarza, którym on był wcześniej w Manchesterze. Czyli człowieka, który, grając przy bocznej linii, decydował o losach meczu. Potrafił rozegrać, Bojego potrafił to podać. tak, nasze tak, tak, tak, tak. bez sensu. A on tu dostał nagle wolną rękę i rzeczywiście grał świetnie. I grał i to jest waleczny chłopak, to jest normalny, normalny nie, no piłkarz. Tak, piłkarz, no. piłkarz znaczy, nie jest, no. jest bardzo, bardzo szkoda tego, w jaki sposób on jest teraz postrzegany, tak? że Spice Boy, że coś tam, że ciotka, że blondy, że fryzury że Sam sobie, że to, znaczy, sam sobie tak. to zrobił, no. Sam tak. sobie, no, sam sobie zrobił, wtedy, no. natomiast piłkarzem był genialnym. No to prawda. No. Ja mógł, mógł jeszcze, myślę, być nim dłużej. No, mógł dłużej się dłużej pograć na porządnym poziomie. Ja, ja myślę, że... Zawsze się irytowaliśmy, jak dziennikarze zaczęli wchodzić na temat Davida Beckhama i zaczęli się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest tak wybitny piłkarz, czy tylko popularny? Nie, nie, nie. nie no ja jest myślę... on, on, on jest jednym z naj... najpierw był piłkarzem, a później. Znaczy, on na pewno jest jednym popularnym. z najlepszych angielskich piłkarzy w historii. Tak. To dobrze, dobrze. Posłuchajcie, w historii. bo mam takie trzy rzeczy. Po pierwsze. Jak powstanie tęczowa Trybuna, to ja własnoręcznie kupię redaktorowi za wadzie bilet na nią. Za wszystkie jego delikatne uwagi uwagi homofobiczne. Ale ja nie jestem homofobem, absolutnie przecież. A co dzisiaj powiedział? Nawet To jest taka ciotka i... No bo to takie normalne, że ciotka, no bo tak go traktują, tak? Naprawdę. Co nie uważam, żeby to była jakaś tam... Też ona Też, i <laughs> Druga sprawa, e, mianowicie wrócę na sekundę do Fergusona. Gdzieś słyszałem jakiś angielski dziennikarz, opowiadał jak to kilka tygodni temu na, na parkingu zajechał Fergusonowi drogę. E, I Ferguson zobaczył nagle wykrzywioną twarz Fergusona zza szyby, no, z za szyby. Szyby samochodowe, więc nie słyszał co on mówi. I tamten na niego wrzeszczał. I mówi: Jak zobaczyłem jak wygląda twarz Fergusona, zrozumiałem wszystko. Jak wrzeszczył. Tak. Potem jeszcze się spotkali i podszedł do Fergusona, powiedział: No nie mam nic na swoje obronę. on mówi, to, to mnie nic nie obchodzi. Na niego jeszcze bardziej. Ja to foto... kiedyś wszedłem pod samochód no. Ludok... Ludowikowi Żuli. Fantastyczny człowiek. Wychylił się przez okno i do mnie pomachał. Jeszcze mnie przeprosił, że chciał mnie przejechać. No I wtedy no tak, no, a rzuciłem się po raz w, w nie <grym> tak? dostaniecie. Tak? No. Jeszcze mam takie pytanie. No, tak, no. tak mniej więcej... No. <taki <taki> to wygląda. Jeszcze mam takie pytania a propos Fergusona i Manchesteru. Jak myślicie, czy sprzeda Runeja, czy nie? Nie. Nie, no, nie, może, może, nie, mieć nie. Do, może nie mieć nic do powiedzenia w pewnym momencie. Bo ja bo... mam takie wrażenie, że tak, i Runaj powoli ma dość. Nie, nie, nie, nie. Nie ma, moim zdaniem teraz nie ma Manchesteru bez Wajna bez Runaja. No. Znaczy wiesz, to jest. No jest nie śpisz tak, to. Że, że, że, że wiesz. No teraz Jak było się zamieszanie, i będzie chciał odejść, to odejdzie. Teraz było no, zamieszanie, przedłużył, kontrakt, wiesz, to przedłużył kontrakt. przedłużył będziesz... kontrakt, bo to było zamieszanie tak. I wieży... też przedłużył ze śląskiem. To przyłożyłeś miarkę. Panie, o co ty Wayne, co <laughs> <Sotiravich>. Wayne, <laughs> Nie, nie, bo po tym, jak go będzie, to przedłużenie się nie, nie. Na razie, nie, nie, nie razie odejdzie. Na razie nie odejdzie. To jest takie tak. pytanie, bo to jest jak Steve Madžera. No, tak, teraz? No tak, mógłby pójść do City, No nie, nie, nie, to no, jest City wiadomo, że nie pójdzie. Tak, no to gdzie pójdzie? Do Barcelony? Barcelona nie będzie. Barcelona nie taki potrzebne no, takie Jak dzisiaj przeczytałem, chce no, wydać 40 milionów funtów na no, Gareta Baila. No, Bzdura. Więc mówię tylko, co przeczytałem. No ale bzdura, no. Znaczy, Garrett Bale to nie jest piłkarz do Barcelony. No, no także, także wiesz, no to co, do Realu. No Zobaczycie dokładnie. W następnym Realu. okienku transferowym Runej w realu. Nie no, wiesz, nie no, no, Czy no, na, no, na, to Nagłówki czy transfer? Bo nagłówki to są. To jest transfer, transfer, transfer. to jest, jest nie nie możliwe. To jest możliwe, bo Realu akurat co jak co, ale znaczy, napastników K -K. to im brakuje. No. Kaka odejdzie, bo to nie ma dwóch zdań, no. tak. Bo Kaka to jest, jeżeli to miał być najlepszy transfer Realu zimowy. No, czyli powrót jest fanem Powrót kaki. Murinio mówił, że. Murinio jest fanem każdego napastnika, który strzela gole w tej chwili, bo jego napastnicy tak mają w tym nie, Be ale ono runuje ma się obudził. Wcześniej. Ale jest tak, że wiesz, wiesz, że to Kaka miał być największym transferem, tak? I największym punktem honoru dla Mourinho było to, żeby obudzić Kakę i żeby on grał tak, jak ja kiedyś wszystko To nie jego transfer, tak? Na nie ten jego ten transfer, a zawodnik ten jest... jest w ogóle nigdzie. On jest tak zagubiony, że on równie dobrze mógłby teraz po tym samodromie biegać razem z Ronaldinho, tylko <śmiech> modlić się za niego i biegać za niego do spowiedzi, bo do tego się głównie nadaje. On w piłkę w ogóle nie gra. Benzema się obudził. Jemu... No, ale Benzema jem... jak szybko się budzi, tak szybko może ustać powrotem. Jemu dobrze robi to, że nie ma i Higuaina i Cristiano jak nie ma Cristiano, to Benzema gra w piłkę i Real Madrid gra w piłkę yy, paradoksalnie, tak? bo tak to jest piła na Cristiano i albo coś z tego zrobi, albo strzeli 30 razy w światło bramki, albo obok, albo nie tak było też w Manchesterze, jak był Cristiano. Też wszyscy grali do niego. Swoją drogą, to bardzo ciekawe było, jak Benzema wchodził na boisko w tym meczu z Lyonem i takie dostał gromkie brawa, które za chwilę uczcił I jakby brawa się skończyły tak szybko jak się zaczęły. No wino, teraz Lisandro Lopez jeszcze wrócił i zaraz będziemy go oglądać. Pewnie już... Na nie grał w Realu. No nie grał, ale nie grał też w pierwszym meczu A, od, a odkąd zagrał w lidze Strzelił w dwóch meczach chyba 5 goli Dla Lyonu No i ten rewanż dla Realu to może być Też taki, bo Lyon zaczyna grać piłkę no, Ja idę na koncert Ernesta Nie będę oglądał meczu A ja stawiłem. będę oglądał mecza hybna. A nie możecie tam jakiegoś telebima gdzieś stawić Za plecami? Nie <laughs> wiem o, to się dowiedz, no. To nie jest mój Znaczy nie, tam Telebim jest w ogóle, bo ja wiem. Tam za sceną jest Telebim. Telebim, Telebim. Tam Tararim. Arabski. Polpim. Telebim z Bagdadu. Dagadamy się. Dagadamy się. Dagadamy To było coś tu. Ile już czasu trwa nasz podcast? Kto to ogłaszał na tym podczas koncertu? Nieśmiało. Nie, ktoś opóźnił koncert w ogóle. Sting. Tak, bo oglądał mecz Byliś, Byliśmy na koncercie... Byliśmy na koncercie. Ale to było Nic, jeszcze. Ja to... Na koncercie. To... to byłeś ze mną na koncercie Stinga. to był... Byłem raz w życiu na koncercie Stinga i to było niedawno w Poznaniu. Ej, come on. 80... Cześć, to był 90? No, przecież chyba wiem, kiedy byłem na koncercie. Znaczy, 8 dwa... czerwca 96 roku. Nie byłem na koncercie nie Stinga na koncercie? w 96 roku na pewno. Wiem, bo dziewczynę wtedy rzuciłem. 8 czerwca 96 <śmiech> roku. <śmiech> tak, był taki koncert. Straszna ulewa była i Sting Sting wyszedł godzinę i 20 minut po czasie, bo oglądał mecz Anglików. Tak, bo to euro chyba trwało. Co za strata czasu. No nie, w, 90, w 96, 96 to W 96 to on akurat był po dobrych płytach. Jeszcze, jeszcze grał fajne rzeczy. Jeszcze grał pewnie polisów kawałki. No, prawie cały koncert. Faktem jest, że przez tą godzinę i 20 minut wniesiono za dużo alkoholu i koncert skończył się za wcześnie. Znaczy twój, znaczy, czy Dla jego? ciebie, czy w ogóle? No, no dla mnie. A, okay. No dla było. O, w Warszawie. Nie, nie byłem na tym kontyncie. Dobrze. A jak to... co, jakoś kojarzę, że myśmy wtedy razem mieszkali. Ja chyba wtedy oglądałem mecz po prostu. Tak zgaduję, no, bo to było euro. No to powinienś pamiętać jaki. 8 czerwca 96 no, tak. jest do sprawdzenia. No na pewno grali Anglicy. I to był <laughs> chyba i to był chyba półfinał w ogóle. I to nie wiem, czy nie z Niemcami. Ej, no jakiś szybki deduktor. No, no, no. <laughs> Wodciar, który zresztą przegrali. No. Jak dobrze pamiętam. A finale? Niemcy w finale? W grali z Czechami. Tak, tak. No i Birchow strzelił dwa gole. Tak. I w tym jednego. Patrick Berger z karnego. Tak jest. A potem nieśliśmy materac pod ambasadą. To wcześniej, to po półfinale, bo jeszcze wtedy Czeski, grat wtedy, wtedy gratulowaliśmy jeszcze im, że awansu do finału, bo Czesi pod ambasadą stali i pili goś tam i się cieszyli, a myśmy już z materacem na głowie, na którym miałem spać, to ja wtedy musiałem zaczynać dopiero mieszkać tam u Ciebie. To było na Marszałkowskiej? Na, Nargowskiego. na Nargowskiego. A Na Oczywiście naszych słuchaczy w ogóle to nie interesuje. Jakich słuchaczy? Już nie mamy żadnych słuchaczy. W tym momencie próbujemy. Ja nie ma żadnego ja żadnego Zwrotnie, ja wtedy okay. poznawałem dziewczynę, jak ty, jak ty tamtą rzucałeś. No tak to bywa. No. To czas, też bardzo czas interesuje. Coś się, coś się kończy i coś się zaczyna. Ach, w czasoprzestrzeni się jakoś musieliśmy umiejscowić tak, z tak. No dobrze, i co teraz? Ile trwałeś podcast? Dwie godziny, dziewięć minut... O, trzy, no cztery. Żartuje sekund, nie. nie. Kończymy. Natychmiast. Natychmiast. Musimy natychmiast zakończyć, bo to po prostu. Ale to dożegnają się wszyscy, to ja wyłączam. Tak, no nie, to... To... Wyłączam, że nie, nie aż tak. Jakieś może... końcowane tak... czy ktoś, kto co dzisiaj no, się podejmuje. No ale to tak szybko, w trzech słowach. No, tak słowa. Ja już kawał za Cię opowiedziałem, teraz no. to Kory. A ten. O, o właśnie, kolega mnie szkaluje w ogóle na naszym facebookowym profilu. Że, no, że, że jak mówią Niemcy do papieża? Ale dlaczego to miał A... być dowcip w moim stylu, bardziej był w twoim? No wiem ale śmieszny nie jest śmieszny, ty widziałeś? nie widziałeś nie, nie widziałem. jak nie mówią, Facebooka. Nie, jak mam mówią mam Niemcy Facebooka. do papierza? dojcze nasz Mówiłem, że śmieszny to zaskakujące tak. No, no, to no, szybko, szybko, no, trzy, trzy słowa, trzy słowa. czas, ja? czas, rozumiesz, czas. Nie, nie, nie, czas, nie, rozumiesz? Ja nie czas. mam żadnej anegdotki. Zaraz będzie ostatni, Jak no, no wiem, że za ciebie opowiedziałem no, żadnej anegdotki. W ogóle? Nie no, mam, nie mam, nie mam. Znaczy, miałem, ale stwierdziłem, że nie będę opowiadał anegdotek, które były ogłoszone niedawno, na przykład w programie trzecim polskiego radia. No, ale ja nie słucham programu bo Nadal. No, ale radia. mimo wszystko, może jest to stan przejściowy, ale na razie chyba jednak program trzeci ma jednak większą słuchalność niż podcast. To się zmieni niebawem, oczywiście. To już się zmieniło, właśnie. Mamy większą niż trójka? Już? Na pewno już? Dłuższą, dłuższą słuchalność. Dłuższą. Jeżeli jeszcze ktoś dotrwał. Jeżeli ktoś dotrwa, do drugiego, to pozdrawiamy. Ale, ale halo, słuchacze no jest... się upominali, mówili, że jest za krótkie są podcasty. Tak. Aha. No to teraz zamieściliśmy dwa w jednym. Ale, nie, to ciekawostka. No dobrze, ciekawostka, to mogę godziny, mam powiedzieć ciekawostkę, nie, którą tak. słyszałem w programie Trzeciej Polskiego Radia. Tak. Tak? To podaje źródło, żeby nie było. No. Tak? No. Bo to mój już koledze Ernestowi to klarowałem, że okazało się. Że pierwszy nagrany w Europie w ogóle podcast. utwór z K utwór z Alibabki. K. Alibabki. Mhm. To, no, Alibabki. Słyszałem ten utwór. Ty tą, ja ty też. tą ciekawostkę to na okrągło od trzech dni opowiadasz. Alibabki. Ale na podcaście jeszcze jej nie opowiadałem, to dlatego właśnie. Wojciech Młynarski napisał do niego tekst. Tekst młynarski, tak, a muzykę to nie wiem kto, już nie pamięta. I żeby to szokujące ska było, to, to nie powiem, bo słyszałem ten... ten tak, ten, ten, to, to, to, to ja, ja, ja na przykład... Ale z moich, jak posłuchasz rytmiki, to... Ja z moich, rytmika tak, jest ska, zdecydowanie. Jest ska. Ja z moim uchem nawet bym nie zajął że to jest ska, gdybym nie no, już no, nie powiedział, że to jest, jest ska. Tam, jest tam rytmicznie ska. Nie, to jest, tam, jest, to, jest to Harry Belafonte. To <laughs> jest w ogóle absolutnie. My jako ten zawodnicy Polonii ten parkonarko Parko z hymnem Hargo Bela Fonte Oczywiście co, wiemy co dali to. mi banana <grym> kultowy utwór e, <grym> chciałem jeszcze coś, coś chciałem nawiązać tutaj ale to może za tydzień do babków no, za tydzień będziesz na ali <grym> do Alibabków babków do Alibabków. A, czy już nie mogę no, no dobra, nawiąż no, tylko tak, szybko tak, no, czas czas tak, czas tak, czas tak. czas czas tak. słuchajcie to jest dwie no jest 2 minuty to 12 też... To jest to wyobrażenie. Minuty 12. <grym> Dobra, no. Niewyobrażalne, to jest niewyobrażalne. Dobrze słuchajcie, czyli co, żegnamy naszych drogich słuchaczy, mam nadzieję, że na tydzień, a nie na dłużej. Tak? No nie, bo za tydzień będzie no, mnie... za tydzień to mnie nie będzie. Na bardzo długo niestety to żegnamy to... słuchaczy, chyba, że będziemy nagrywać nie, w niekompletnych składach. Nagramy w niekompletnym składzie, nie możemy tak. Nie czyli będzie najpierw... mnie, gdyż będę we Francji. A potem nie będzie mnie, gdyż w będę w, w Albionie. W Albionie będziesz? Będę w Albionie. A co tam będziesz robił? Pojedynkował się z Francją będzie. Ja <grym> tak. będę go najeżdżał. <grym> będę odwiedzał brata, ale mam też na przykład zamiar, żeby wnieść Bronić. trochę Bronić i Pójść na mecz, jeśli dobrze pamiętam, Brazylia będzie grała no jak to w Albionie? Ze Szkocją, a Anglia z Ganą. <grym> I takie o, dwa mecze. A, znaczy, tak... Albo chociaż jeden z nich mam zamiar obejrzeć na żywo. Trzymać, Ale tak, nie co? wiem, czy, wi czy widzieliście, a że te mecze będą? Jeden no, na w w Wembley, Jeden na Wembley, a drugi a na A poszedł na mecz, to ten ja bym bardzo chciał posłuchać żywej relacji. No niestety nie jest... pójdę, ponieważ w tym czasie, jak ja tam będę, to liga nie gra, ponieważ a... jest to przerwana reprezentacja Ja akurat. bardzo chciałbym posłuchać kogoś na żywo, kto opowiada, jak się Peter Crouch porusza. No jak to, jak? Jak wieszak. A, a może go powoła ktoś do reprezentacji? Ja no może, może. może ja, jak jak jak nie jak Ale nie to bardzo nie ta, ta. Ktoś. Ale nie wiem. <grym grym> na przykład nie... Michał Żebłaków. No, dobrze. Boże, po nie Albo czy na widzieli... sam Nie, nie wiem, czy widzieliście schedule tak zwany na 17 dzień kwietnia w Londynie. Tam Manchesteru, jest, yy, Tak, Manchester United gra w Londynie z Manchesterem City Liverpool gra z Arsenalem na Emirates i oprócz tego jest maraton Marathon londyński, londyński tak. więc policja londyńska jest bardziej spięta. A już wiem, co chciałem powiedzieć. Wciągają chciałem powiedzieć, że wczoraj, że wczoraj niechcący włączyłem telewizję i, i zobaczyłem reklamę Ambipur. Hmm. I było tak, że... To jest takie, ta kostka do czyszczenia kibli. To jest taka, no. że tam się wylewa takie coś? Z tych ta, ty... że fala coś tamtego, nie? No to nie, to inne. Ja no i poleciało, miał. że tam, że tam, w, tam że fala wyczyści ci tam wszystko, co tam masz w I na koniec <laughs> powiedzieli, że... Fajna reklama. No, też wygraj no wycieczkę dobra. do Japonii. <laughs> oh yes. O no Jezus. Oh Niestety... No nie Niestety... nie zdążyli. Niestety nie zdążyli. Nie zdążyli Będzie reklamy. Niestety ambipur... Nie, nie wykazał się refleksją nie to chciałem na koniec tylko. może może mieli wycieczkę do Egiptu. może no smutna bo ja absolutnie jestem solidarny tutaj z, z narodem nie no to szczególnie że masakra. szczególnie że redaktor ma gdzieś to nawet ma tam rodzinę no tak no z rodziną na szczęście nic ale no, mimo wszystko tam wokół jakieś kataklizmy odbywają straszne no no to dobrze też że nie do Libii albo do, do tam no już nie ważne okay, dobra. Nie, teraz, teraz W Libii też gożej. mamy rodzinę? <grym> no swoją drogą z wiadomości sportowych To w związku z tym nie odbędą się Mistrzostwa Świata w używiarce figurowym Które miały się za tydzień rozpocząć. rozpocząć w, to, w Tokio To może nawet lepiej W Tokio właśnie, no ale uznano Jedyny pozytywny aspekt tajfunu, to... Tsunami nie odbędą się mistrzostwa świata. Znaczy odbędą a, się, a raz raz idzie, się gdzie indziej. Podejrzewam, a, to, to, to nie to, tak, że coś to, coś to nie. błąd. Na boisku kilka u Tych. <głosy> w Kielce. Na pika. Na, pika, Pięk, w pika. No, na zamarzniętym basenie. Na, na zamarzniętym basenie na Żegnają się. Jak ktoś podwójnego Ritzburgera wykroi, to wpadnie do wody. Tak, tak. Prze przerznie taflę. Tak. Żegnają się. Kto pierwszy się żegna? Ty. Dlaczego? Bo to się kupio pytasz, to się <laughs> żegnam. Ja się nie pożegnam. Dobra. No to żegnam się. Ja też się nie żegnam. Ja no się właśnie, choć się teraz, Nie, to, to my się nie żegnamy nie w tym się. tygodniu. W związku z, w związku z, odcinkiem... z tym, że, że odcinek, że był że będzie dłuższa przerwa, składy niekompletne, to dzisiaj się nie, nie żegnamy. Nie będzie dłuższej przerwy, tylko... No to ben... składy niekompletne. Nagrywamy w piątek, no. Nagrywamy gości sobie zaprosimy. Chyba my nagrywamy, o. ty nie o. nagrywasz. A ja, ja w piątek jest co ja będę. Dzwonimy po Filipa. No to A piątek to już za trzy dni, to bez sensu rok. I ma teraz dużo czasu na ćwiczenie na gitarze i nagrywanie podcastów. I poszczęsnego. I tak, palec, no. ten, po Tak. Palec, ma. Wszystkich szczęśliwych. Na, na, na razie była Zuzanna, dobry początek, a teraz. No i, i Kubica jeszcze możemy. On też tam nie ma co robić teraz. Tak, weźmy wszystkich połamanych w ogóle w Polsce. No. Nie no, sportowców, no. sportowców. No. Zapraszamy wszystkich. Wszystkich połamanych połamanych i I I I kontuzjonowanych sportowców. I ona jako ich psycholog będzie opowiadała. Jak wychodzić z traumy? Tak. Albo no z progu. Żegnajcie słuchacze do no. następnego detkrani. No, nie, tak, nie, nie, nie Żegnajcie. Nie żegnajcie. Nie żegnaj. Nie żegnajcie. Nie żegnajcie. No nie. Gol! Jest! Nie!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Córku, kończ ten metr! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To tą swą elegancką fryzurę Tadeusz z a tymczasem ty piłce Richard Czerwiec.